Witamy, witamy, dobry wieczór, 67 odcinek nagrywamy właśnie teraz, czyli 31 sierpnia, Jest, są to godziny wieczorne, 22 w Polsce. Jest ze mną standardowo Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. Jest z nami Tomasz Zawadzki. Cześć, witam wszystkich. I jestem oczywiście ja, czyli Christian Kender i ja e, stoję za pierwszym mikrofonem. W dzisiejszym odcinku w temacie głównym omówimy sobie Ex: e, e, Mankind e, Divided, e, najnowsza gra Ex. Sporo osób na nią czeka, powiem wam szczerze, że grałem w poprzednią część na PS3 i dowiecie się, czy nam się podobało, czy nie, czy warto na, na to czekać. I kupić w sumie, bo już wyszło, czy lepiej sobie odłożyć pieniążki i we wrześniu, październiku ogarnąć sobie nowe tytuły na PS4. Albo na inne tam konsole czy komputer, jak nie macie. Dobra, to słuchajcie, to, to będzie w temacie głównym, ale ale chciałem zacząć dzisiaj nietypowo. Otóż w sumie bardzo nie, bardzo nietypowo. Czy, yy, Rafale, oglądasz może Teleexpress? No nie, nie, o tej godzinie to jeszcze jestem w pracy. No tak, to, to wyobraź sobie, że dzisiaj ostatni, właśnie dzisiaj, dokładnie 31 sierpnia... Ostatni raz, 25 lat, e, nagrywał ten TeleExpress. Właśnie dzisiaj ostatni, osta w ostatnim odcinku TeleExpressu dla niego, dla Macieja Arłosia e, kończy się przygoda właśnie z telewizją i kończy z TeleEkspresem i dzisiaj się pożegna. Tam nawet tak delikatnie, powiem Ci, że we Łzach było, ale właśnie obej obejrzałem sobie specjalnie ten TeleExpress, jak ja w ogóle tego nie oglądałem, tak sobie obejrzałem no i po 25 latach tak żeg żegna się z Teleekspersją i Telewizją Polską. E, szkoda, szkoda, szkoda. To, to, to trochę jak Karol, bo nie, nie prowadzi familiady, tak samo Orłoś to. Więc e, po 25 latach odchodzi to takie kompletny off-top, ale może kogoś to zainteresuje i pomyśli sobie, o Boże, Orłoś już tego nie prowadzi. Nawet 25 lat trochę dużo. No, no kawał to... czasu, tym bardziej, że on jakoś tak jeszcze w miarę wiesz, no, dobrze się trzyma, no, nie jest jakiś tam, że, że siwy dziadek, tak jak ten co wiesz, lot to wiesz, kulki wypuszczał też przez wiele, wiele lat, nie? A no, no, no, no tak, tak, tak, tak, tak, to pamiętam. To też no? wiesz, długo, długo trwało, no ale z drugiej strony, no sam nie wiem, czy to wiesz się przywiązywać. ale on całkiem z telewizji odchodzi? Tak, tam w ogóle jakaś kłótnia wyszła, bo tam sporo, sporo tych, tego szefostwa w TFP się pozmieniało. No, to właśnie I... o, to, o to mi chodziło. Że... Tak, bo tak, tak. W tak, politykę tak. lepiej nie wchodźmy, oni tam powinni nie, nie, nie. połowę składu. A, no tak, tak. I z, z tego, co się dowiedziałem, to ma jakiś kanał WP ma wyjść Wirtualna Polska ma mieć swój kanał w telewizji i on tam będzie coś tam prowadził więc sobie gdzieś tam przejdzie gdzieś indziej e, tak czy siak odchodzi, szkoda TeleExpress dużo stracił i w sumie jakieś tam pokolenie też coś coś się skończyło coś się zaczęło e, ale TeleExpress dalej będzie trwał dobra, to tyle, wracamy do gier to co zwykłe, Mięsko, Hyde Park dwa tygodnie, Rafale co Cię spotkało? oj dużo rzeczy ale chyba nie będę tutaj wyjątkowo mówił o, o, o grach jakie, jakie gdzieś tam poświęciłem czasu, bo tak naprawdę to przede wszystkim się przygotowywałem do, do recenzji też Deus Exa, która będzie później, bo dzisiaj będzie temat główny na Tomka, ja na pewno swoje trzy grosze też i swoje przemyślenia jak zwykle wrzucę po, po dłuższej chwili, zresztą też mamy jakby nie patrzeć promkę, za którą serdecznie trzeba podziękować. I wiadomo, że no, trzeba się nią podzielić w takiej sytuacji, a ja nie będziemy czekać i damy Tomkowi już jakby swoje wrażenia dzisiaj opowiedzieć. Ja natomiast postanowiłem się przygotować i podejrzewam, że to będzie bardzo duży błąd, w sensie negatywny dla, dla Deusexa, poprzez przypomnienie sobie Wiedźmina i wróciłem do tego świata i po prostu ciągle gdzieś tam sobie biegam, jestem zachwycony i, i, i dodatkowo pod wrażeniem tego, jak ta gra się zmieniła po jakichś tam paczach, które które powprowadzali, a, a, a poza tym myślałem, że już wszystko faktycznie jest poprawione, a wczoraj wszedł do pobrania patch kolejny, chyba już finalny, taki na Game of the Year Edition, która rada yy, moment będzie, czy nawet jest w sklepach już, jak ten odcinek się pojawia. Nie pamiętam, mhm. jakoś właśnie w początek września, czy końcówka sierpnia miała być premiera yy, tego wydania. No to już jest naprawdę wyszedł d, d, d, dwa dni temu chyba, 29. No właśnie tak mi się wydawało, że ten patch o. to był właśnie specjalnie zrobiony pod, pod goty. No w każdym razie yy, naprawdę gra jest poprawiona, jest lepiej dopasowana pod konsolę, jakieś tam wiesz czcionki w menu możesz sobie poskalować tam na przykład wiesz przy tym ekwipunku i tak dalej, takie rzeczy, które mocno irytowały. W każdym razie yy, myślę, że po takim bezpośrednim kontakcie znowu będzie problem wiesz natury, że Powiedz mi, nie jest długo, długo nic i, i, i będzie w Deusek się, wiesz, odczuwalny ten brak. No, ale liczę. No na tak, raz, ta, to tylko jedna tylko, jedna że to, Tomek nam jeszcze powie, tylko że Rafale musisz brać też pod uwagę, że to są jednak mimo wszystko inne gry, no nie, no bo tu masz. Nie, no masz set, tak, że To są inne gry, ale to są RPG, tak? Mimo no wszystko, są, wiesz, są, no w innym, są, są, w innym, są. RPG. W innym klimacie, w innym zupełnie settingu, w zupełnie innej mechanice. No, no, no. Ale jednak wiesz, jednak tak samo jak falauta odpalałem, to czułem tą różnicę, nie? Bo też jest wiesz, RP, RP. no i wiadomo, że się nie spodziewam, że wszystko będzie tak samo. Ale wiesz, ale jednak no, czujesz jakieś tam powiedzmy różnice. Nawet nie chodzi o mechanikę, chodzi bardziej o tam powiedzmy poziom, na jakim jest opowiadana historia, tak? Tego się najbardziej boję, czy to będzie gdzieś tam do, doścignięte odpowiednio. Dobra, w każdym razie o Deusek się jeszcze porozmawiamy i, i to pewnie jeszcze nie raz poza sprawami giereczkowymi, to chciałbym powiedzieć, że w ostatnią sobotę, czyli to było 27 sierpnia odbył się zlot z grupy podcastu rozgrywka, który gdzieś tam zawsze bardzo szanujemy, jest obok i jest powiedzmy dla mnie przynajmniej no, w jakiś sposób inspiracją, która, która mnie do podcastingu też ściągnęła no co jest ciekawe to oni mają no chyba można powiedzieć taki jedyny i wyjątkowy w ogóle sukces no, przynajmniej na miarę polskiego naszego internetu no, w którym jest po prostu jakaś stworzona społeczność i to w tych czasach no, kiedyś to było niemożliwe o wiele bardziej zżyta niż można było powiedzmy w czasach jakichś wiesz tam historycznych takich magazynów i społeczności wiesz zrobić były przecież PSX Stream które organizowały swoje imprezy, tak? Tam przyjeżdżali wiesz, ludzie z całej Polski, czytelnicy, z tą różnicą, że oni się nie znali. I to nie było do końca to samo. tak? Tutaj jakby będąc w tej społeczności, no to się wszyscy, może nie wszyscy, ale jakby bardzo mocno się znają, ciągle tam wymieniają się, więc na tej grupie bardzo powiedzmy życie w re i, i, i do tego stopnia, że potrafi być tak absorbująca, że niektórzy, wiesz, świadomie kasują Facebooka z komórki i tylko wieczorem go przeglądają, żeby nadrobić zaległości albo na przykład w ogóle wychodzą z grupy, nie? Bo powiedzmy za dużo, wiesz, treści, jakichś tam dyskusji, kontentów i tak dalej, które, które zabierają czas. No ale jak ktoś wytrzymuje, to na pewno wiesz, się z tymi ludźmi zżywa. No i takie sobie spotkanie właśnie e, ekipa tego podcastu Rozgrywka zorganizowała. Więc muszę przyznać, że, że naprawdę, wiesz, było super. Wszyscy się świetnie bawili. Wszyscy byli w ogóle w szoku, że tak to wyszło. W sumie to zjechało się około 80 osób. I to, wiesz, z całej Polski tam różnych zakamarków. Nawet chyba ktoś tam z zagranicy przyleciał. Więc e, wszyscy byli pod wrażeniem. Jakieś tam fajne też gadżety były porozdawane, jakieś naklejki takie, wiesz, porobione, które mm, po prostu były, wiesz, do rozdania tam całe pudełko takich naklejek, wiesz, w, klimaty, w klimacie, no z takimi tekstami charakterystycznymi, które tam padały na tych różnych odcinkach i weszły powiedzmy do jakiegoś lore tego, tego podcastu i tego, tej ekipy. No mm. więc wszystkim chciałem podziękować również za przybycie, za świetną zabawę, wszystkich, których poznałem. Było też sporo osób, które nas słucha, było sporo osób, które y, obiecało, że nas będzie słuchało, więc tych również jednych i drugich gorąco pozdrawiam. No i cóż, no... To nie jest tak, że my się tam nie lubimy. Zapraszam również na tamtą grupę, ponieważ no tam ta społeczność no nie jest czymś takim, że nawet bym próbował, nie wiem, zrobić konkurencję i odtworzyć coś takiego, bo, bo uważam, że to po prostu tak, wiesz, trochę jak wielki wybuch po prostu się samo potoczyło. nie? Tam nikt się specjalnie nie starał, a, a wyszło, że wiesz, jest takie fajne miejsce w internecie i albo ktoś tam pasuje, albo nie, mówiąc w dużym skrócie. No. Mm -hmm. no, i okay. po tej imprezie to powiedzmy, że wiesz, trwała jeden wieczór, a wyjęła mi trzy dni z życia. Wiadomo dlaczego. Mm -hmm. Procent, alkoholu, alko, alkoholu i gier do dzisiaj nie tyka mnie, pomimo że jest wiesz, środa, a impreza była we wtorek, wiesz, trzeba, znaczy w sobotę trzeba wiesz, odpowiednio odpocząć. Mm -hmm. Można powiedzieć, że się wszystko przejadło. No, tak więc to Ale... tyle. Dobra, więc słuchajcie, u mnie no ja ja trochę pograłem pograłem sobie w Rainbow Six Siege zrobiłem platynę, a męczyłem się męczyłem się, w końcu wpadł mi ten ostatni trofeum oczywiście przez przypadek, no bo, no bo on taki jest, wziąłem się teraz za Division, gram sobie w Division wciągam się na nowo Division jest w porządku, chyba każdy kto grał stwierdzi, że, że, że gra jest ok i całkiem przyjemnie się w to gra a jak teraz a... Division wygląda po tym czasie? no bo wiesz, na premierę to wy się tak hype'owaliście, że, że po prostu aż Aż nie, ciężko nie, nie, tego nie, słuchać nie, momentami, nie, no ale nie, to minęło nie, już parę nie. miesięcy, no już okay, no. w ogóle się nie słyszy o tej grze no i, i teraz tak znaczy, wracasz tam i tam coś się dzieje, tam wiesz, pozmieniało znaczy, się coś. E, e, jedyne co, co mogę napisać, że na przykład dalej robią sobie z serwerami różne rzeczy. E, e, powiem Ci, że dzisiaj nie mogłem pograć bo jakieś konserwacje serweru były na 90 minut albo na 2 na godziny i czasami są takie kwiatki, że powiem ci, że co drugi dzień zauważyłem, robię coś z serwerami, nie? I na przykład co 2, co 3 dni nie możesz grać przez godzinę, więc ten ale no co, w dodatek wyszedł, tak? Wyszedł ten dodatek underground, podziemia, tam jest, jest nowy motyw i tak dalej, więc jakieś tam DLC jest tylko, że no moim zdaniem, jeżeli gra miała premier 8 marca, a ten dodatek wyszedł niedawno, Eee, nie wiem ile tam tej gry jest ale, ale po, po prostu powinno tam więcej rzeczy się dziać, tam są te najścia i możesz sobie robić te alarajdy, no ale to w pewnym momencie się kończy, no jest tam te niby PvP z tymi przedmiotami myślę, myślę że jest, ta gra i tak ee, powiem Ci, że podstawka daje Ci i tak więcej czasu na, na przejście i w ogóle na zabawę niż w Destiny, więc więc tam i tak jest, dla mnie czasowo jest i tak dużo, a, a, a dodatek tam, dodatkowo ci to podbija te parę czy paręnaście godzin. E, tylko mówię, powinien być trochę troszeczkę wcześniej, ja akurat e, nie jestem na miejscu Tomka, że on zrobił całą grę, więc e, tutaj do końca tego nie wiem, ale ale, ale, ale ale, coś tam się dzieje. No Może nie tak mocno jak w Destiny, bo tam jest tego więcej, więcej jest kontentu i więcej się może też dziać. Ale dla mnie jest wystarczająca sprawa. Więc tak jak powiedziałem, gram sobie w The Division. E, e, e, czy coś jeszcze ciekawego? Oglądam sobie serial, który nazywa się Mr. Robot, drugi sezon, e, bardzo fajny, polecam, e, ale nie będę o nim mówił. A to znam to, ale mnie nie wciągnął, ja się na pierwszym sezonie. No to, to powiem Ci, ci że, że, że drugi jest rewelacyjny, nie? Jest specyficzny, ale, ale, ale... Jest specyficzny, ale jakoś... Tak, znaczy, tak. Znaczy ja obejrzałem chyba w sumie cały pierwszy sezon, nie pamiętam na którym momencie, no tam faktycznie ta zła korporacja i tak dalej, ale jakoś Jakoś wyjątkowo mi irytuje ten, ta główna postać. Ja wiem, że on jest taki, wiesz, ale... na wielu pośrednich skomplikowany. On, je, on jest świetny. On tak, wiesz, on, on jest świetny, ale on mnie najzwyczajniej w świecie po prostu, wiesz, irytuje, nie? Tak jakby to, wiesz, no nie wiem. Trochę, tr trochę, trochę może taki być, tak? Ale Coś coś takiego ma w odbiorze, no ja go tak odbieram i po prostu, wiesz, no widzę, doceniam to wszystko, wiesz, że to jest ciężka rola, tam, okej, okay, dobra, ale, ale wiesz, jakoś mnie irytuje, nie? Ja teraz z kolei taki serial zacząłem oglądać którego dwa sezony, z tego co wiem, wyszły yy, Gomorra, który tam nawet no, właśnie O, była to wiesz, to... Gomorra. No, to już ma, ma, ma tam chwilę, nie? Ale no. No, też, też powiem ci, że tam jest coś ciekawego w tym serialu. No, charakterystyczny ma ten klimat, taki, wiesz, nie takiej pięknej mafii, tylko takiej, powiedzmy, brudnej w ogóle. Gdyby, wiesz, nie wiedział, że to się we Włoszech dzieje, to bym obstawiał w bo tam, wiesz, wszędzie tutaj skutery, tutaj, wiesz, te bloki jakieś opuszczone, taki klimat, wiesz, jak w 13 dzielnicy, powiedzmy, mocno-mocno się gdzieś tam daje, daje we znaki. Ale, no, no, więc. Dobra, nie więc, więc ogólnie rzecz biorąc to. To w sumie, to po prostu ogarniam sobie te dwie gierki i troszeczkę gram w tego Towera, już, już nie pamiętam pewnej nazwy, o omawiałem to, e Tricky, tricky towers. towers, powiem wam, że naprawdę się wciągnąłem, jest to ciężkie, tam są te levely do przejścia, są ciężkie, już jestem pod koniec. I każdy level teraz dla mnie to po prostu jestem zajarany jak głupi, chociaż to jest tak na dobrą sprawę głupi Tetris, więc więc ma coś sobie takiego wciągającego w ogóle ścieżkę dźwiękową strasznie mi przypomina z Raymana, więc tak, tak sobie przyjemnie się czuję, bo Rayman jest dla mnie genialny i, i tutaj i tutaj ten Tetris, I może genialny nie jest, ale jest za zajebiście przyjemny no więc to chyba tyle z jakimiś tam zmianami overwatch ostatnio sobie odpaliłem pewnie ja o nim powiem może w, w późniejszym czasie na razie jest fajnie, ale muszę tu troszeczkę dłużej pograć w niego i wtedy będę miał jakieś pojęcie o tym no i chyba tyle a to słuchaj, coś Ci powiem no? jeszcze tak powiedziałeś, że tą wbiłeś wreszcie platynkę Zbierając te trofea, wiesz doskonale, że mnie to jakoś tak specjalnie nie rusza, nie dotyczy. No i że ci to faktycznie trochę czasu zajęło, no, no dobra, no miałeś grę od premiery i, i od premiery w w sumie grałeś często. A, a platyna jest dopiero teraz. To powiedz, powiem ci... Długo, Rafał, długo. Odwiedziłem długo, ostatnio kolegę. Długo, naprawdę długo. Yy, odwiedziłem ostatnio kolegę, który gra w czołgi ale on gra w czołgi praktycznie od premiery, która gdzieś tam była, nie wiem, w okolicy listopada, czy, czy jakoś tak chyba, nie? Coś takiego. Eee, od listopada, od grudnia gra w czołgi od samego początku. W nic innego nie gra. I co więcej, gra więcej niż podejrzewam, że my razem wzięci, dlatego, że no tak się złożyło, że akurat teraz jest w domu, więc no wiesz, dziennie to jest tam 8 godzin, powiedzmy, taka norma, nie? Że, że wiesz, cały dzień to w czołgi, nie, jak nie on, to wiesz, syn albo coś w tym stylu i to jest naprawdę już poziom gry taki wiesz no jeszcze nie powiem, że tam na jakieś zawody może, czy coś w tym stylu chociaż kto wie, ale naprawdę wiesz widać tam już jakiś profesjonalizm tam, wiesz, w tych wszystkich ustawieniach, czołgu jakieś tam strategii, nie, przyjęciu i u niego trofea wyglądają na chwilę obecną w ten sposób yy, że brakuje mu tam jeszcze powiedzmy dwóch trofeów za jakąś tam Dobicie powiedzmy do dziesiątego poziomu, tam i w czołgach, i w ekipie, w załodze, co jest powiedzmy kwestią tam nie wiem. Tygodnia gry, tak, przy tym wiesz, mhm. natężenie. No wiem, wiem no. Plus brakuje powiedzmy jednego trofeum takiego, które jest jakieś tam trudne do zdobycia, bo tam polega na tym, że samemu trzeba chyba zniszczyć trzy tam czołgi lekkie te zwiadowcze tak? podczas jednej, jednej walki, a one giną od razu pierwsze, bo one wiesz wylatują na zwiad, więc wiadomo, że nie wiem, trzeba to jakoś ustawić, ale nie jest łatwo, bo, bo 15 na 15, a tylko osobowe są plutony, więc reszta to są randomy i tak dalej. W każdym razie tyle czasu tyle godzin, to jest, jest naprawdę dzień w dzień, jeszcze weekendy i tak dalej. No, no od groma godzin, nie? Ja to próbowałem kiedyś przeliczyć, to mi wyszły, jakieś chore wartości, nie? Nie, no to e... ten. To, Rafale, zobacz sobie, ja miałem do zabicia 2,5 tysiąca osób w Terrorist hand e, W jednej rozgrywce, dajmy na to, że pój pójdzie mi tak średnio ogólnie, zabije 12-13 osób, rozgrywka trwa, może ze wszystkim z czytywaniem i tak dalej niech trwa 8... Od 8 do 10 minut. Więc pomnoż sobie to wszystko, żeby wyszło 2,5 tysiąca osób. I to... Ja, szkoda, że, że nie mogę sprawdzić. Akurat w Division mogę sprawdzić, ile ma, mam czasu, ale niestety w, w sig nie mogę. Ale, no nie wiem, z 80 godzin miałem. W samym głupim multi, żeby za, zabijać głupich ludzi w terrorystkach, więc... No dobra, ale ty mówisz o 80 godzinach, ja mówię, że gościu A no tak, robi 160 to... godzin, wiesz, miesięcznie, tak? I robi to już od 9 miesięcy, czy tam 8. I od 8 miesięcy, robiąc tak jakby pełny etat, 160 godzin miesięcznie, to jeszcze, wiesz, te trofea wszystkie nie, nie są wbite, bo tam, wiesz, trzeba yy, w każdym, powiedzmy, w każdej klasie państwa zdobyć, wiesz, tam czołg dziesiątej klasy odblokować, nie? Plus tam jeszcze coś, coś, coś po prostu, boże, jak sobie myślę, no dobra, to jest free to playka, tak? Mhm. Yy, ale po prostu gra zaprojektowana, ona w ogóle, wiesz, ona nie jest zaprojektowana dla, dla zwykłych graczy, tylko dla tych, którzy się, wiesz, yy, wciągają, tak właśnie na, na, na dłużej, tak jak w tym momencie, wiesz, patrzę na nią z perspektywy no tak, tak, tak, tak nie, Tylko, nie, że... to, to nie jest tak ze wszystkimi multiplayerami, że wiesz że musisz być yy, naprawdę, wiesz, tam mocno wgryziony i poświęcony, żeby żeby móc sobie w nią znaczy, no bierz też pod uwagę, że to jest free to play, więc to w ten sposób ma funkcjonować, to ma być bardzo czasochłonne i to jest czasochłonne powiem ci, że przeglądałem e... Siedzę w tych wszystkich trofeach i praktycznie ogarniam mniej więcej większość trofeów w każdej grze i powiem Ci, że we free-to-playach są jedne z najbardziej czasochłodnych w ogóle trofeów, jakie widziałem ogólnie i to tylko powoduje do tego, żebyś wydawał hajs więc e, tak, no ale w, w czołgach to to domyślam się, że to może być jakiś hardcore, no ale no to chodzi o to no, no, stracić te horrendalne ilości godzin, tak, Final Fantasy 14 online pamiętam też był jakiś taki, nie wiem tam, tam po setki godzin się robiło te trofea to odpuściłem sobie ogólnie chociaż miałem, e, dobra e, nie, nie przedłużajmy, bo jeszcze Tomek Tomku, co robiłeś e, przez ostatnie dwa tygodnie? Wiecie co, ja przez ostatnie dwa tygodnie to śledziłem poczynania naszego wspaniałego Sony i z ich konsolą, która im wyciekła. Ogólnie to chciałem jako news wziąć, ale, ale chyba myślę, że i tak to już wszyscy widzieli, wszyscy wiedzą co chodzi. No, w ogóle jak wy na to patrzycie, oni tam mają naprawdę nie, niezłe, te rury są dziurawe, wychodzi im No Man's Sky tydzień przed premierą, nie? już ludzie grają, kończą grę i piszą recenzje, zanim oni mają oficjalną premierę. Teraz im wyciekła ta, ta slimka, slimka no PlayStation no, 4. No, no. No, słuchajcie, ja rozumiem, że gra wycieka, tak? Bo tam jakiś gościu pewnie w stłoczni sobie, wiecie, ma dodatkowe kieszenie w spodniach czy coś, albo, albo e, w transporcie, albo wiecie, ze sklepu po prostu ktoś szybciej Ale dostał. Ale tych slimek to przecież ileś tam wyciekło, nawet w no Polsce No dokładnie, na, na innej już sprzedają. Kera jakiegoś chyba sprzątnęli, nie wiem, kurde. No i na to wychodzi, że rzeczywiście Sony się pospieszyło z dostawami, rozesłali już e, partię konsol do, do sklepów, żeby wiecie, jakaś ta premiera, bo pewnie oni na tej swojej konferencji, która chyba ma być jakoś we wrześniu, tak, z tego co słyszałem, e, pewnie będą chcieli e, zademonstrować za ją i powiedzieć już możecie ją kupić w waszych sklepach, nie? I pewnie coś im się tam spierdzieliło i ta konsola wyciekła na świat i ludzie już normalnie, wiecie, filmiki robią, zdjęcia recenzują tą konsolę, jest mniejsza, cichsza, nie ma wejścia optycznego i i tyle, nie ale, ale pomyślcie sobie co, jaki tam musi być burdel w tym scenie, że im ucieka konsola z magazynów, a oni w ogóle milczą na ten temat, to jest najlepsza rzecz, wiecie, byłby fajnie jakby powiedzieli po prostu no, no super, no wyciekło, nie będziemy mieli dla was niespodzianki, ale będzie jeszcze jedna niespodzianka, czekajcie, z, wiecie please be excited, a oni milczą no po prostu nabrali wody w usta i tyle a z giereczkowa to powiem wam, że dzisiaj chwilkę pograłem sobie w Battlefield Uno. Właśnie, właśnie, pieszego. ściąga mi się, ale, ale nie zdążyłem, no. I kurczę, no słuchajcie, no tak, no pograłem parę, parę na tej jednej mapie pustynnej parę meczów i czuć w tym tak bardzo Battlefronta, tak bardzo czuć w każdym aspekcie gry Battlefronta. Tylko że, tylko że, poruszanie się. Tylko właśnie, bo, poczekaj, poczekaj, nie, nie, nie, nie, nie, Rafale, nie, nie, nie, nie, nie, ja chcę być pierwszy. Przypominam wam, że Battlefront Miał za, zajebiste wejście. Naprawdę pierwsze parę godzin grało się super. Czym dłużej posiedziałeś z tą grą, tym bardziej widziałeś, że ona jest płytka, tym też strzelanie było już, już takie... Znaczy, no po, no po prostu gdzieś um, brakowało głębi w tym tytule, pomimo całkiem niezłego strzelania. I po tym wszystkim właśnie czytam, w, czy, czytam, czytam, czytam właśnie, że wszyscy porównują to nie do Battlefielda, tylko do Battlefronta. To już jest dla mnie coś nie tak. A to miał być battlefield, to miał być, to miał być. Dobry battlefield. To będzie battlefield w pierwszej wojnie, no, ja, to, to... ok. Mów. Battlefield ma ta, ta, wiesz, tyle kontentu, nawet spójrz na poprzednie części, na Battlefielda 4, 3, tam od blokowania tych różnych broni, dodatków do broni, tego było multum. I co najważniejsze, czego nie było w Battlefroncie, o czym zresztą już mówiliśmy, w Battlefroncie te broni się od siebie nic nie różniły praktycznie. Każda wypluwała się no laserek wiem, wiem, i tyle, nie. czy tam się tak. Tutaj e, mamy snajperki, mamy powtarzalne jakieś karabinki, mamy maszynowe karabiny. No słuchajcie, z każdego się strzela inaczej, ale czuć w tym wszystkim... Znaczy ja czuję w tym wszystkim takiego Battlefronta. I to i. bo przerwaliście mi, i to właśnie ja, chciałem dokończyć, że to jest e, bardzo dobre e, odczucie. To nie jest to, że ja mówię, że Battlefront i o ja pierdzielę nie będę w to grać, tylko. Nie, nie, nie, e, nie, nie, nie, tylko że. No dobra, no. Na, wszystkie najmilsze rzeczy, jakie można pomyśleć o Battlefroncie, wiecie, grafika, że łatwo przystępna gra i tak dalej, i tak dalej. Battlefield One właśnie to oferuje i. i i się cieszę, jest fajnie. To ja, ja powiem tyle, że na premierę idę do sklepu i, i biorę swoją wersję, bo to, co zobaczyłem w Becie, podoba mi się. Ładnie się strzela, fajnie, słuchajcie, kampery mają moc, naprawdę z, z, ze snajperek trudno się strzela, trzeba je, je troszeczkę wyskilować, ale jak już się nauczycie operować tym snajperkami, no to po prostu jest moc, tak? Te karabinki powtarzalne, macie 7 nabojów, z czego wymienić możecie cały klip, więc tutaj już dochodzi taki aspekt strategiczny, że albo wiecie, albo strzeliście jeden nabój i sobie od nowa wyzerujecie, tylko czas przeładowania będzie dłuższy i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie, słuchajcie, walka na koniu. Ja myślałem, że to będzie tak jakbyśmy po prostu motorami jeździli, patrząc na serię Battlefield. Ale chyba to jest, naj... tak jak, jak jak Paweł Matula tutaj napisał na, u nas na Facebooku, że kurczę, e, to jest chyba naj, najlepiej zrobiona jazda konna w grach wideo, jako, jaka jest. I się zgadzam z tym, o... bo bardzo fajnie się... Faj no słuchaj, no. No. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Też, chciałem, też jest chciałem to półka. powiedzieć, właśnie, chciałem to powiedzieć. No. Jest. To jakbyś tak popatrzył na arkadową wersję Red Dead Redemption, to masz właśnie w tym nowym Battlefield One. Mm -hmm. zajbiście się na tym koniu i jeździ, czy tam. Nie, jeździ chyba, nie? Się mówi, jak się na koniu. Jeździ, no jeździ, no i no. no, tak, no i jak tą szabelką, wiecie, rozwalacie innych. No jest, jest petarda, jest fajnie. zajbiście te ataki, ataki wręcz też super moc wygląda. Ja jestem zdziwiony. Myślałem, że będzie klapa, patrząc po Battlefroncie, ale no. jednak usiedzi. E poczekaj, poczekaj, i... poczeka, bo jeszcze je przytrzymam trochę z tym battlefieldem. powiedz mi jak tam graficznie jest, bo obawiam się, że troszeczkę słabo, ale, ale nie, nie wiem, nie widziałem jeszcze Mm, czy słabo? Nie wiem. No, to, to jest chyba najładniejszy battlefield, jaki jest na konsole w tym momencie. No, czwórka była brzydka. Patrząc na to, co, co jest w One, no to na tej mapie pustyny, gdzie ogólnie za dużo nie ma, bo jest jedna wielka pustynia, parę kamieniołomów, jakieś tam wszystko, wszystko wiecie w żółtych barwach, mm -hmm. e, ładnie to wygląda. Rozdzielczość? Nie wiem. Tam podobno na internet tak pisali, że na Xbox to wiecie znowu 620, a, a na playce pod 900 to oczywiście żartuję. E, nie, nie wiem, nie wiem, jaka jest rozdzielczość, ale ładnie to wygląda. Naprawdę chodzi nawet to dobrze, nie wiem czy to jest 60 latek czy 30. Wydaje mi się, że bardziej po 60 tu podchodzi, chociaż mogę się mylić. Nie Raczej wiem, nie, z tym, bo ba Battlefieldy nie chodziły chyba. Nie, może czwórka tylko chodziła. Ale co, kurde? Czwórka chodziła, czwórka chodziła czwórka w 60. Chodziła, ale wiem, że no, oni mają no, problem ogólnie. No okej, okay, okej, okay, Ale okay. jak na beta bardzo ładnie to działa, wiecie? I, I po prostu w pewnym momencie włącza się ta dynamiczna pogoda, bo, bo tu ma być właśnie ten nowy e, nowy no, element no. gameplaya. No, no, I słuchajcie, no, gramy, gramy i, i nagle zaczyna się burza piaskowa i chuja widać na mapie i wiecie, i taktykę trzeba zmienić i już skala jest Najperze sobie się nie poparćą, nie pobawią, fajne, trzeba to zmienić. Fajne. To jest super, to, jest, to jest im to się super. udało. A długie są te mecze? To zależy, jaką masz ekipę, nie? Ale nie są to, nie są to wiecie, mecze jak, jak w Titanfall czy w Call of Duty. No to tu trzeba tak no, 20 minut sobie poświęcić minimum na, na jeden taki mecz. Zależy też, czy wiecie, czy jest mocna drużyna przeciwna, czy nie. I jak to w Ogólnie... no, no, no Tak. I... Ogólnie się okay. wszyscy teraz wszystkiego uczą. I powiem wam, tak już kończąc, bo w sumie Hyde się przemienił w taką pierwszą mini recenzję, tak no. pierwsze wrażenia. No. Ja jestem zajarany, ja na to czekam, pograjcie sobie. I jak na betę, to naprawdę zajebiście dobrze chodzi, nie? Tylko patrząc na obciążenie serwerów i tak dalej. E, powiedzia powiedziałeś coś takiego, że w dniu premiery pójdziesz do sklepu. Ja po prostu na twoim miejscu w dniu premiery poszedłem do pracy. No wiesz, no, no dobrze powiem inaczej, przejdę się na magazyn i wezmę sobie tą najbardziej wywłuchaną, e, odfoliowaną, wiecie, z pudełeczka płytkę odłożę i będę patrzeć przez 12 godzin, aż będę mógł wyjść z nią do domu i włączyć do konsole. Dokładnie tak, dokładnie. Tak, dobra. więc... Tak, e, ba... Pewnie odpalisz jeszcze dzień wcześniej, albo dwa, jak znam życie, Ej, Ale słuchajcie, ale co wy chcecie od Battlefronta, tak naprawdę? No bo nie, porównania nie... do Battlefronta, tutaj nie wiem, negatywne miały być, czy Znaczy żeby... jak mówisz o Battlefroncie, to albo myślisz, że. super Super, super gra, ale tak naprawdę na 10 minut i każdy o niej zapomniał? Albo myślisz o tym, że bardzo przystępna dla, dla casuali, tak? że, e... bardzo, że bardzo niski próg wejścia miała? Ja, ja może Ci powiem... No właśnie bo ja się chciałem do tego odnieść. Poczekaj, poczekaj. No dobra, tym, ok. chciałem się do tego właśnie odnieść. Spotkałem się z taką wypowiedzią i, i powiedzmy, że to była wypowiedź kogoś, kto wiedział, co mówi, że EA... Jest zadowolone pozytywnie, wręcz bym powiedział, że przerosło to oczekiwania, pomimo że to był, wiesz, no, mega nachajpowany tytuł. Czasem, jaki ten tytuł, wiesz, żył i, i, powiedzmy, no, dobra, jeszcze żyje, tak, ale no, takim wiesz, jak długo był intensywnie eksploatowany. Jak dla mnie, to on był krócej y y y ale te widzisz, słowo, ty co patrzysz, użyłeś, ty niż Tyson Paul na Xboxie. Ale ty patrzysz przez pryzmat, y nie wiem czego, tego, ile ty pograłeś, jak ty przedstawiłeś i tak dalej. Ja mówię, wiesz, o opinii, no właśnie stamtąd, nie? Od strony wydawców. Bo, bo bo, taką opinią znaczy, się no, wiesz, spotkałem no, i wiesz też tak i, i to, to mnie zaskoczyło szczerze mówiąc pasem, też, no ale wiesz no ja w to nie gram więc nie wiem ile ludzi jest na serwerach i tak dalej i tak dalej no oni wiedzą tak więc no to że wiesz to może jednak no my nie pograliśmy może nas nie wciągnęło akurat tak się złożyło znaczy, wiesz e, trzech ale no e, Rafał z Battlefrontem był też ten problem właśnie sobie przypomniałem że tam było mało kontentów w pełnej wersji tam miałeś chyba jakieś cztery jakieś duże planety w której w której powiem Ci, że jakiś tam jeden z tych większych trybów, z tych takich ala podbój, czy jakiś taki ważny tryb, miałeś cztery mapy e, na premierze, więc no, no bieda, no graj w cztery mapy w jakiś tam... No tak, tam potem wchodziła jakaś misja dodatkowa. I Ale on, ona wchodziła po okay. miesiącu, dwóch, trzech i to tylko jedna i do tej pory były, dajmy na to, pięć map przez pół roku, więc to jest... No zresztą też to się, Zawartość zresztą się była się słaba. No, Zresztą też się nie oszukujemy, ale no, Battlefront to wypuścili to po to, żeby sobie nabić portfele gotówką, no, no premiera filmu, no tak, jest tak, gra tak, głośno tak. z tytułem. I myślę, że dużo pracy ich nie kosztowało to, tak? A to była taka wprawa jak dla mnie przed właśnie Battlefrontem pierwszym, już mieli silnik, już dostali technologię, jeszcze wiecie, już się zapoznali z technologią, już mieli jakąś tam koncepcję dla, dla tej swojej głównej serii i widać to po tej becie jak ograłem mi się to naprawdę strasznie podoba co tam się dzieje tak więc będzie będzie chyba głośno i zobaczymy co A na jak to tam powie pojazdami, bo tam, tam są chyba też jakieś i, i samoloty tak, i te czołgi ale są na tej dwupłatowce w becie? są dwupłatowce jakieś wiesz, bombowce są są jakieś żibki z karabinami maszynowymi jest, jest jakiś taki opancerzony samochodzik jest jest czołg e, tylko że nie ma na przykład helikopterów no to to przecież troszeczkę logiczne e, ale Ciekaw jestem, jak później będzie w sterowcach, tego w becie nie było, ale ogólnie jeździ się tak jak w poprzednim Ale jest battlefrontowo, fronta. czyli normalnie wsiadasz tak, do tak. tego, co stoi, nie nie nie że zbierasz tokeny tak jak w battlefrontie. Znaczy się, wiesz, jak znajdziesz na mapie coś, co leży sobie, no to podchodzisz, wsiadasz i odjeżdżasz, tak? W sensie no, czyli, małe czyli GTA. No. Tak, ale też z poziomu wyboru mapy możesz konkretnie od razu wsiąść do danego pojazdu, tak? Mhm. Więc takie, no jest fajnie, fajnie się w tą betę graną. No, nie wiem do kiedy ona jest jeżeli nas no, słuchacie dzisiaj się pojawiła, czy... więc ona będzie no, wydaje to... mi się, że standardowo do niedzieli jak dla mnie naprawdę fajnie jest i, i, i czekam na Battlefronta e, dobra, spoko ja nie czekam, bo no. ja nie jestem multiplayerowy ale gierkę jak najbardziej oceniam pozytywnie e, dobra, więc słuchajcie Battlefield Cały czas w ogóle myliliście nazwy oboje, ale już mniejsza o to. Nieprawda, myliliście, nie powiem, ty nie, pomiliłeś nie, raz ja i Tomic, Tak. ale dobra, nie, nie ma znaczenia, wszyscy wiemy o co chodzi, więc słuchajcie, pierwsze wrażenie z Battlefielda. da jedynki od Tomka, całkiem nie, niezłe Ile leci na premierę. Jedziemy dalej, słuchajcie wiadomości, e, ciśnijmy, Rafał, Rafał, mów coś. Mówię coś. E, dobra, więc tak na szybko, bo te newsy nie są jakieś, e, na zasadzie takiego skrótu z ostatniego tygodnia. To, że Gran Turismo nasze fantastyczne miało być w tym roku, tak, a jednak nie będzie i będzie w przyszłym, bo musi być dopracowane, chociaż obiecywali, że będzie teraz, a chociaż mają dopiero połowę gry i pracowali nad tą połową gry przez taki długi czas, a mieli w parę miesięcy dokończyć drugie 50%, no to chyba i tak nikt w to nie wierzył. No i w tym momencie okazuje się, że słusznie i, i, i że będzie w 2017, ale w zasadzie to nie mogą obiecać kiedy, więc wiesz, no czekamy, czekamy aż pewnie będą konsole, wiesz, już kolejne generacje wychodziły, to to gdzieś tam się pojawi Gran Turismo i, i w, no tak. z Forzą, moim zdaniem przez to przegra mocno, przegrywa już w tym momencie, bo... Bo tam jest w co grać, a tu nie ma w co grać. czy znaczy, znaczy, wiesz, no stworzon z, z, z, z ogólnie nie przegrywa, bo są na inne konsole, więc y, to też troszeczkę inaczej działa, ale ogólnie może być słabsze. Przegrywa, Krystian. No dlatego, dobra, no, no są... okej, okay, no będzie słabsze. Nie, no. to są... ty nie jesteś, ty okay, nie okay. Nie jesteś człowiekiem, który gra no, nie, w wyścigi. No nie, jestem, ale no nie jestem, nie ktoś gra w wyścigi i potrzebuje takiej gry i wiesz, i potem jeszcze półtora koła wydaje na, wiesz, na kierownicę czy coś w tym stylu i wiesz, i ciągle jeszcze w Grand Turismo piątka albo szóstka, wiesz, y, ciora, to wybiera konsolę przez pryzmat tego, jakie gry może tam wiesz, dostać wyścigowe, no bo tak naprawdę innych symulań, no dobra jest jakaś tam Assetto Corsa, będziemy mówili za dwa tygodnie yy, jakieś drive cluby, jakieś inne rzeczy, ale Tutaj Gran Turismo i Forza stanowią takie, wiesz, no zawsze dwa obozy, które po prostu, no albo jeden, albo drugi. I w jednym się coś dzieje, a w drugim jest, wiesz, znowu, wiesz, no, no to jest strata klientów. To już, nie, to już nie jest system seller taki, jak był kiedyś, no. No a, dobra, a Rafał? No, ale, jeszcze, myślałeś... no, ale jeszcze o tym nie wiemy, Rafale, tak? O czym nie wiemy? Jakie będzie Gran Turismo? To, że... To, to Nie, ale nie mówię, ja mówię, że przegrywa tym, że jest tak opóźnione. Ale znaczy, to, to wiesz, to, wiesz to, to, było, to było do przewidzenia, tak? Chciałbym ci powiedzieć, że przez całą generację Gran Turismo nie wyszło. To będzie pierwsza gra Gran Turismo na PS4, a do tego czasu na Xboxie One wyszły trzy Forzy? Dobrze mówię? Trzy? Czy zaraz będzie Trzecia? Znaczy, no, Horizona nie liczy. No, liczymy. ale nie, no, Wyszła Forza, Forza. I teraz... Marka jest ta sama, więc bardziej... Nie jest ta sama, Horizon no. jest inną marką, to jest dla, dla Need for Speed'a, wiesz... Studio jako... jest te same chyba, czy tam. nie? Dla crew. St Studio jest te same. Też, nie jest to samo. Nie jest to samo. A, to ja, ja, ja się nie orientuję, a jeżeli jedna gra powstaje przez 5 czy 6 lat na jedną konsolę, a tutaj co roku powstaje nowa Forza, więc nie możesz obliżać Gran Turismo, bo ja wierzę w ten tytuł. Pomimo w tego, że w niego nie zagram, ale w niego i tak wierzę. Ja też wierzę, ja w niego zagram, bo ja akurat już się playakiem, wiesz, nie rozstanę i na pewno, wiesz, wyjdzie to sobie, kupię i będę jeździł i będę szczęśliwy, bo to na pewno będzie, wiesz, dobra dopracowana gra i chodzi właśnie pod kątem no, czasu, tu już wiesz. Tu już mamy zapowiedziane nowe konsole, wiesz i tak dalej i chodzi mi pod kątem konkretnie PS4 i Xbox One generacji, która już 3 lata ma praktycznie a, a, a wiesz, a wciąż nie ma tej gry, za rok nie wiadomo też czy będzie, bo wiesz, bo nie dali konkretnej daty premiery, nie mogą się zadeklarować obie i tak dalej, nie? Okay. No to jest trochę, wiesz, daleko, Zresztą, zresztą patrząc na to, co się dzieje ogólnie teraz z naszymi pięknymi konsolami i zapowiedziami supergier, które ogólnie dzisiaj czytałem newsaż, że zapowiedziany na targach E3 ten H1Z1, ta, te MMO z zombiekami, zostało już skasowane na plekę 4 i nie wyjdzie. I no to taki newsing na przykład. Tak, a tak. tak, tak mi, a to... w ogóle wierzycie, okay. Bo ch chciałem, chciałem, w ogóle wierzycie, to, to... że Gran Turismo... No, no to poczekajcie, ci dokończę i wtedy powiesz o H1Z1. No, okay, Słuchajcie, no, wszyscy wiemy, jak Gran Turismo będzie wyglądać. Czy oni będą robić 3, 4, 10 lat tą grę i tak wiemy, jaki to będzie miał klimat, jaka będzie fizyka, będzie ten sam pisk, opon i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wierzę, że oni zmienią coś w tej grze i to... Zmienią. I, i, ja w to nie wierzę, patrząc na tym, patrząc na to co się dzieje z tymi wszystkimi grami wyszedł No Man's Sky, wszyscy się zajarali, po tygodniu wszyscy olali i proszą o zwrot pieniędzy i, ludzi, i Sony i Steam im oddają te pieniądze jak się dobrze postarasz. Wychodzą kolejne gry, które nie spełniają swoich nadziei, wychodzą gry z downgradami i Gran Turismo będzie kolejną taką grą, która naprawdę będzie przechajpowana. I kolejna rzecz, na rynku już jest tyle fajnych racerów, że tak naprawdę, jeżeli Gran Turismo zrobi to, co, co, co, co, co część robi, czyli najpierw płatne demo, które będzie sprzedawane jako jako prolog, przy Assetto Corsie, przy Project Cars, przy Rally, przy, no dobra, wiem, że Dirt Rally to nie jest gra wyścigowa na torach, tylko rajdówka, ale mniejsza z tym, przy Forzie właśnie. Myślę, że będą mieli, w tym momencie już mają bardzo trudno jeżeli oni się nie postarają i nie zrobią czegoś naprawdę takiego, co, co po prostu można określić jednym, jednym zdaniem wow, yy, to, to będzie ich ostatnia część Gran Turismo, tak mi się wydaje, wiecie. Chociaż nie chciałbym tego, bo z Gran Turismo mam też wspomnienia genialne za dzieciństwa, wiecie. Gran Turismo 2 to była przełomowa gra dla mnie, nie? Ale coś kurde nie wierzę. Coś, coś... Słuchajcie, ja w ogóle patrzę na to tak, że w tym momencie jak są zapowiedzi, wiesz, tych tych nowych gier, yy... To niektóre tytuły bardzo fajnie sobie z tym radzą, tak jak nie wiem, no, wiesz, w zeszłym roku się pojawił Fallout, tak? Został zapowiedziany w ogóle, wiesz, całkowicie z zaskoczenia, i premiera była tak naprawdę niedługo później, nie? No, bo to parę miesięcy to, to było, wiesz, jak z bicza strzelił, tak? Bo to było od 3 do, do chyba tam do listopada, tak? Jakiś Jakoś pół tam, roku wiesz, to... to było. Ale pół roku to jest w branży, wiesz, bardzo krótko, nie? Jeżeli to jest, wiesz, mówimy o jakiejś tam pierwszej sensownej zapowiedzi, nie? I, i to nie jest jedyny tytuł, który tak wyszedł, wiesz, kiedy, kiedy, usłyszeliśmy o tym Battlefieldzie, wiesz, One na, na, na, wiesz, że wszyscy się jarali. Niedawno, przecież to było parę odcinków temu, jak się jaraliśmy, że wiesz, ojejku, super, nie tyle wiesz, odsłon na YouTubie i w ogóle, i w ogóle. I wiesz, i już mamy betę, za chwilę jest premiera, tak? Jest sporo, wiesz, gier, które, wiesz, pokazują, mamy już prawie gotowy tytuł, nie, zobaczcie, będzie zajebisty i wiecie, i za, za pół roku grasz, nie, już zaczynasz odkładać na jego pieniądze, a wiesz, a tutaj, no już wam coś pokazaliśmy, ale na razie jest kujowo, więc przekładamy na przyszły rok, zobaczymy co wtedy, nie, coś takiego w tym momencie moim zdaniem już się nie ma prawa udać jakoś tak bardzo dobrze, właśnie to co powiedział Tomek, to będzie zawsze przehajpowane, zawsze będzie jakiś tam po prostu internet zje tą grę, już wiesz, w niedoczekaniu, jak zombie po prostu będzie podgryzał. Tak, wiesz? nawet jak ona y... będzie poprawna i dobra. Nawet tak jak to... będzie dobra, poprawna, będzie miała dużo plusów, to po prostu będzie, wiesz, z nudów wyłapywał wszystkie gówna, które po prostu normalnie by ci nie śmierdziały, nie? I... I to jest problem. No, nie powinno się w ogóle takiego marketingu robić w tym momencie. Powinno być, wiesz, milczenie, co kogo obchodzi w tym momencie, że to Gran Turismo jest robione. Nikogo nie powinno to obchodzić. No, powinno, wiesz, być powiedziane na początku tam stycznia, że słuchajcie, w czerwcu Będziecie, nie, nie będziecie robić nic innego, tylko jeździć z nami i tyle. I wtedy to by może jakoś wiesz, się wybroniło. Nie? A teraz o po, poślizg, sorry, nie? dzięki. Tak, ja tutaj nic, to jest minus. Ja tutaj nic nie do, dopowiadam, bo już trzy razy zgubiłem wątek. Więc słuchajcie, gra Turismo, przyszły rok, zobaczymy co dalej. Eee, I teraz ja bym chciał coś powiedzieć. Słuchajcie, eee, moja dziewczyna wymyśla, wymyśliła sobie grę, wymyśliła sobie grę, która nazywa się Eko nie znajdziecie ją tak łatwo w internecie więc wpiszcie sobie w goglach Eco Survival słuchajcie, gra polega na czymś takim że to jest taki Minecraft, ogólnie Minecraft w którym robisz swój ekosystem, wszystko możesz budować, możesz rozwijać różne rzeczy, technologie w ogóle wygląda jak Minecraft tylko jakbyście mieli taką inną troszeczkę nakładkę na Minecrafta z tym, że graficznie jest troszeczkę lepiej i i ogólnie, I ogólnie jest bardzo przyjemna gra. Eee, znaczy mogłabym mnie wciągnąć, pomimo tego, że ja Minecrafta nie lubię. Eee, więc ogólnie tworzycie swój ekosystem. I, I wyobraźcie sobie, że kupiłem ją sobie, ona jest w Alfie, więc dosyć wcześnie, kupiłem ją sobie za 40 dolarów dwa dni temu. No i sobie w nią pograłem i powiem wam, że no niestety na moim kąpie czteroletnim nie działa zbyt dobrze tak gra, która wygląda jak Minecraft nie działa zbyt dobrze, więcej napisałem po prostu do koleżki maila, że niestety, ale jest, e, gra mi działa dosyć słabo i czy mógłbym o zwrot pieniędzy i słuchajcie, nie było żadnego problemu, daj mi moje 40 dolarów, tak czy siak, grę sprawdziłem, e, polecam e, osoby, które lubią Minecrafta i chcieliby pograć sobie w coś innego, niech sprawdzą sobie, bo, bo to będzie dosyć ciekawy tytuł i może być głośny w przyszłości. To wygrało Kickstartera i jest robione. Nazywa się Eko. Eco Survival w Google, pierwszy link, macie tą grę, eee, ogarnijcie sobie, bo może Wam się spodobać i wiecie, wytniecie jedno drzewko, to już się robi problem, bo ca o cały ekosystem trzeba dbać, więc e, ogarnijcie temat, no ja próbowałem, ale, ale dużo Wam, dużo nie wiem po prostu na temat tej gry, ale, ale ma potencjał. Eee, no, to tylko to chciałem powiedzieć. Eee, Rafalet Ty jeszcze coś masz? Znaczy, ja się no wezmę, jest... wracała. A no, okej. Okay. Słuchaj, okay. jak powiedziałaś o tym zwrocie pieniędzy, nie? No, no, no. to mi się przypomniało, jak ostatnio kupowałem sobie Elite Dangerous na Xbox One. I brawo, Xbox, brawo, Microsoft, za wasz za was intuicyjnie banalny interfejs sklepiku Xboxa. No, po prostu kurwa karny kutas dla was. Trzy razy kupowałem grę i trzy razy ją zwracałem. Słuchajcie, kupiłem, myślałem, że kupiłem grę ze wszystkimi dodatkami, zapłaciłem za nią tam powiedzmy 150 zł. Okazuje się, że gra była zwykłą podstawką bez dodatku. No i mówię, ja pierdolę, dodatek kosztuje 99 zł. No to, yy, no to mi się to nie podoba. I teraz, słuchajcie, napisałem do właśnie supportu Microsoftu, że słuchajcie, kupiłem u Was grę, która była błędnie opisana, że zawiera dodatek, ale nie zawiera dodatku i chcę ją zwrócić. Bez ani jednego słowa pani mi powiedziała, bo oczywiście zawsze są panie na czacie Microsoftu, że nie ma problemu, zwrócimy pieniążki już od, o, o grę o, o, zabieramy nie? z konta. No i rzeczywiście tak się stało, pieniądze mi zwrócili. No to ja od razu kupiłem sobie edycję, którą myślałem, że już zawiera wszystko. Nazywała się Super Commander Elite, Super Season ee, Horizons Edition. No i dupa, I okazało się, że kupiłem samego pasa ulepszonego z jakąś tam gotówką i w ogóle, no to znowu wkurwiony pisze na ten czat Microsoftu, że znowu kupiłem grę, która nie jest tą grą, którą powinna być i znowu chcę zwrócić pieniądze, nie? no i słuchajcie, i znowu bez najmniejszego słowa, pani mi zwróciła tę, tę, tę gotówkę i no, z mojego konta zabrali mi grę, no i tak za trzecim razem myślę sobie, a pierdolę tę edycję, kupię znowu postawkę, ale da się, da się. Mm -hmm. ja, ja, ja tylko chciałbym dopowiedzieć Tomku do tego, że faktycznie masz rację. Te, te interfejsy tych sklepów są kompletnie zjebane. Ja dzisiaj szukam battlef Battlefield'a, e, tą BT, i gdzie by, się, gdzie by się w ogóle poszukał? W której zakładce by się poszukał? Bo próbowałem sobie zakładkę, bo czasami na Free to Play wrzucają tego typu rzeczy i dema, i na obydwu tego nie było, i nie wiedziałem już, gdzie, gdzie mam to szukać, więc sobie wpisałem w chujową przeglądarkę. I jakimś studem znalazłem. Ale normalnie, w jaki sposób wyszukujesz gry, tak jak dzisiaj, tą BT Battlefronta? Znaczy, ja ci powiem, jak ja wyszukałem, bo ja nawet do sklepu nie wchodziłem, tylko znalazłem na feedzie znajomych, że A. grał po raz pierwszy właśnie w BT mm, no, no i bo, przez, przez no ten tak, link właśnie spoko. włączyłem sobie. To chyba w ten sposób Ale jak robię. szukałem za to. Tech, tego technicznego stresa od Titanfalla dwójki, to myślałem, że pierdolca dostanę tego za, nie można było do, znaleźć w żaden sposób, nawet wpisując po literce nic, no po prostu, no brawo, brawo Uda umieją w interfejsach. tak, to chyba mogło być właśnie w zakładce free to play, tak, tak, tak tak, tak. E, tak. E, spoko e, no dobra, dobra, to chyba, chyba aha e, Rafale, twoja kolej Słyszeliście, że PlayStation Now w Stanach A, jest... No tak, jest na tak, na PC, Stanach, tak, tak. tak w, ogóle, w ogóle o tym zapomniałem. Słyszeliśmy Rafale. No to fajna rzecz, no kurde ty. Znaczy, wiesz, no, no spoko, no oni tam co prawda mają najwięcej chyba gier z PS3, bo tam jest 400 tytułów, to to są głównie jakieś ps 3 wiesz, tam yy, gierki, ale wiesz, no spoko, no jeżeli, wiesz, można sobie, wiesz, pograć i tak dalej. No, bo ta, ta, ta cała funkcja, w ogóle wiesz, no, wielce była reklamowana, że tutaj na telewizorze będziesz mógł grać bez żadnej konsoli, nie? I super, super będzie, wiesz, najnowsze tytuły. Wiadomo, że tak, yy, tak to nie wygląda, i że w ogóle tego u nas nie ma, i, i my za, za bardzo nie możemy sobie podziałać, ale jeżeli już można, wiesz, na PC tak sobie odpalić, i, i to nie jakieś wiesz, lewe emulatory tylko od nich, no to kurczę. Spoko. Mhm. Dobrze, fajnie, że jest. Myślę, że mamy dużo słuchaczy w Stanach, którzy wiesz, skorzystają z tej wiedzy, bo nie wiedzieli i, i będą mogli teraz sobie pograć na swoich PC. No nie, nie. Nie słucha. oszukujmy się. Wydaje mi się, że osoby z Europy spokojnie mogłyby to ogarnąć i już ciągnąć ze Stanów i, i grać w tę. Nie no, oczywiście, że tak, no to, to, to, to wiadomo, że można sobie zawsze obejść, nie? ale wiesz, no dobrze, że coś takiego moim zdaniem się dzieje. Wiesz, no. mamy ostatnio tam było jakiś czas temu wspominane, że Całkiem fajnie działa ten, yy, to przesyłanie gier przez, może yy, przez co to było, przez Nvidię yy, na tej konsoli tablecie, nie? Co, co, co jest wiesz, yy, pod telewizor podłączana, co ją tam wiesz, recenzowałem i tak dalej. Mm. To się normalnie podobno spisywało, nawet wiesz, nawet na internecie LTE, nie było jakichś, wiesz, dużych opóźnień, wiesz, no. Dla mnie to w ogóle jest ciągle, wiesz, coś dziwnego, że wiesz, gra się nie dzieje u mnie na grzejącej się, wiesz, konsoli, czy tam pudełku w jakimś komputerze, tylko że, że, to gdzieś tam się wiesz, w Zimbabwe, yy, pod, wiesz, palmami chłodzą serwery, nie? I tam sobie wiesz, konsole jedna na drugiej stoją i, i grają, nie? A do mnie tylko przysyłają stream. I to jest dziwne, ja się nie mogę z tym pogodzić, ale no jeżeli to działa i rozwijają, no to, to dobrze, no to piękne czasy bym powiedział, nie bo niedługo będziemy mieli wiesz śmieszne sprzęciki, nie będzie już wojenki wiesz, być może będzie tylko wojenka na łącze, a nie na przykład na to, żeby wiesz tysiąc konsol mieć i tak dalej. Mhm. Tak, więc zobaczymy PlayStation Now. W USA, w Europie chyba też już ma się no może w tym roku się nie pojawi, ale myślę, że na początku przyszłego e, ekskluzywność w tej generacji w ogóle wypada ostro i, i no i, może tak musi być. E, dobra, więc e, to tyle. Rafale, czy je, jeszcze masz coś ciekawego? Szczerze, Chciałem tylko po podziękować Sapkowskiemu, że tak jak napisałem, nie będę czytał jego książek przez to, jak się po prostu pięknie wypowiada o graczach i jakim jest ignorantem I, i strasznie mnie tam jego wypowiedzi wiesz zirytowały, wkurzyły, ale chyba nie będę całej przytaczał historii, bo puściliśmy tam jakiś link na, na, na fanpage'u, to odsyłamy, zapraszamy, bo po co mhm. tracić nerwy. No. Tak. Ja, ja ty... Miałem gościa, szczerze mówiąc, nie znałem go kompletnie, wiesz, nie, nie, nie byłem w branży, w sensie w tej tematyce jakiejś tam jego nie czytałem wcześniej, wiesz, ani książek, ani wywiadów i tak dalej, no to myślałem, że jak fajny świat stworzył i równego gościa Wiedźmina, no to on też jest równym gościem, nie? A tutaj, nie, nie, bardzo mogłem, nie bardzo mogłem uwierzyć w te tam głupoty, które w tych wywiadach były, nie? Ja... Były, wiesz, I aktualne, i jakieś wcześniejsze też. No, ja tylko chciałbym powiedzieć, że czuję się zdecydowanie lepiej niż wy. Ponieważ nie grałem Wiedźmina. No widzisz, a ja właśnie chciałem więc... powiedzieć, że bardzo dziękuję Wiedźminowi trzeciemu, bo dzięki tej grze dowiedziałem się, jaka ta gra jest wspaniała. E, no, więc Sapkowski jest takim autorem, jakim jest. Krystian, wiesz, że jak nie zagrasz, to będziesz wykluczony z podcastu. Nie, zagram, zagram, zagram, spokojnie, spokojnie. Muszę po prostu przygotować dużo. No, dużo na czasu goty, No ja wiem, że czekasz nie, na. Goty, no, ty goty, no, ja nie, no te goty, nie ja goty mam w domu już wszystkie te dodatki, ale, ale ten. Ale wiecie, że napracili ten, bo, bo mówiłem, mówiłem dzisiaj w Hyde Parku, że tam ponaprawiali w tym Wiedźminie dużo tych różnych rzeczy, pierdół i tak dalej. I jedną bardzo ważną rzecz naprawili, znaczy bardzo ważną, no jak dla kogo, ale tam był schrzaniony licznik czasu gry od samego początku. Pokazywał tam jakieś dziwne wartości i przede wszystkim liczył dniami jakoś to i tak naprawdę nikt nie wiedział przez jakiś czas, czy to chodzi o czas yy, gry w grze, czy twojego czasu tak naprawdę prawdziwego, poświęconego na, na tą grę. I teraz ten licznik zupełnie się inaczej wyświetla i wnoszę, że jest naprawiony, bo, bo faktycznie tak jak sobie tam gram, to widzę, że te godziny kolejne lecą i minuty i faktycznie wychodzi na to, że brakuje mi chyba, nie wiem, pięciu godzin do dwusetki w tym momencie Ostro. Na, na, na, na poświęconego czasu na tą grę, gdzie tak naprawdę ona tyle gry nie wymaga, po prostu wiesz tam dużo było takiego biegania i zabawy dla samego fanu, nie? Bo, bo wiesz bo fajny świat, nie? sam byłem zaskoczony, bo liczyłem, że, że poświęciłem na tą grę gdzieś tam koło 120, więc to też ciekawe, że, że, że naprawili no ale kurde, no jeżeli ty na te trofea wiesz, ty się po prostu boisz, że jak w to wsiągniesz, to będziesz musiał calaka robić, a to faktycznie trochę jest upierliwe i, i wymaga tam znaczy... podejść powiedzmy też do przejścia i tak dalej Z... domyślam się, że Krystian, to... zawsze no. możesz grać tak jak mój kumpel gra on calakuje każdą grę, którą uruchomi na swoim koncie, głównym koncie a gry, które chce tylko zobaczyć <gry> i sobie pograć, no to ma do tego specjalne konto, które wie. Nie, no, nie. czy znaczy, wiesz, wiesz... Czemu tak mówisz, skoro bo, teraz bo jest... Bo ma to jest takie możliwość OCD. Ale teraz można usunąć grę z tego... Nie, nie, nie. Z listy trofeów. Nie, to znaczy, tak nie działa. To on nie będzie mógł spać po nocach, znaczy, uwierz mi. Jeżeli, jeżeli chodzi o usuwanie tych gier, to usuniesz grę, jeżeli nie masz trofeum. Jeżeli jedno ci panie to, to już nie usuniesz. Okay. Więc A, tak, to, no, to pierwsza to... rzecz. Y, druga rzecz, ja się już naglądałem tego Wiedźmina. Moja dziewczyna to przeszła całe i bardzo często widziałem, jak gra, więc... Ja wiemy, że to jest zajebiste i wszyscy to... Wszyscy, którzy grają w Wiedźmina, mówią, że jest zajebiste. Ale jest dużo zajebistych gier, no. A jednak wolę, jednak mimo wszystko wolę wejść w Uncharted'a, który jest też zajebisty i pograć sobie w niego 20 godzin niż Wiedźmina ponad 100. Ja do Wiedźmina kiedyś wrócę, ale jeszcze nie teraz. Wróć, wróć, to teraz bo... Tak. Wróć, znaczy, wróć, bo słuchaj, bo... Sabskowskiego może, tak. jedno słowo. E, gdyby nie Wiedźmin, ja bym nigdy w życiu się nie dowiedział, jaki ten świat Wiedźmina jest zajebisty. Cały ten lore, bo aż wstyd się przyznać, ale do momentu, jak wyszedł Wiedźmin trzeci, ja kompletnie nic nie wiedziałem o Wiedźminie. Wiedziałem tylko tyle, że wyszedł ten film z tym tandetnym smokiem, nic więcej. A dzięki <laughs> grze naprawdę dowiedziałem się, jaki to jest przepiękny świat, co tam jest wszystko porobione. E, I Sapkowski naprawdę chuja wie, bo dzięki grze mógłbym się zainteresować książkami i je przeczytać, a nie w odwrotnym kolejności. No, tylko tyle chciałem powiedzieć. No. no dobra, ale teraz to ja zrobię takie... Znaczy inaczej. Gdybyśmy nie mieli jeszcze do poruszenia całej sprzedaży, ale ona w sumie też jest w temacie, to bym zrobił bardzo fajne, płynne przejście, bo poniekąd rozumiem, dlaczego Krystian jeszcze nie chce grać w Wiedźmina, bo wie, że jeszcze ma inne gry, które wyjdą, które są dobre, które są bardzo fajne na ósemkę, na dziewiątkę, ale nie są Wiedźminem. Takie jak yy, Fallout, takie jak Deus Ex i takie, które po prostu no, po Wiedźminie nic, nic już nie będzie takie samo. Prawda Tomek? Czy tak jest z nowym Deus Exem, że, że już jednak jest ten poziom, nawet tak cudowna gra, to, to nie jest to Wiedźmin? Wiesz co, właśnie przez ten cały czas, co grałem, grałem w Deusa, przez te 25, nie wiem ile to było godzin, około 25-20 godzin, to coś mi właśnie z tyłu w głowy cały czas tak świtało, że kurde coś mi tu nie grę i właśnie właśnie w tym momencie mi rozwijałeś zagadkę, co jest nie tak. Deus Ex nie jest Wiedźminem i, i to jest największa wada tej gry, nie? ale nie wiem, Krystian będziemy kontynuowali teraz o Deus Exie płynnie, czy przejdziemy będziemy do sprzedaży? bo sprzedaż jest również o Deus Exie, no jest na pierwszym miejscu Deus Ex, który rozbił bank, a potem jest to, co zwykle, czyli nic ciekawego. No. Ej, ej, to było pytanie do mnie, Rafale, czy, czy, no czy ja wiem, ten? ale ja już sobie otworzyłem sprzedaż, aha, aha, już sobie podziękuję. Ja. Ty nie grałeś w okay, Wiedźmina okay. Aha, okay. Eee, Słuchajcie W eee, ci powiedział no dobra, tak, do... Wiesz, tam są drzwi i. Dobra, ej, słuchajcie I tak nie ma płynnego przejścia, więc zrobię tę sprzedaż okay? eee, Więc jedziemy Pierwsze miejsce ma nowy Duce <grym> X, Patrz jak płynnie eee, przyszedł do sprzedaży <grym> e, Mankind Divided Drugie miejsce ma nowa Formuła 1 2016 Trzecie jest No Man's Sky, czwarty to Overwatch Piąte NFL 17 Tak ludzie w to grają, nawet w UK E, szóste miejsce ma e, Uncharted 4, siódme jest e, LEGO The e, Force, Force e, Awakens, e, ósme jest Assetto Corsa, dziewiąte GTA 50 o Boże, nie wiem, AOT wi Wings of Freedom, nie mam pojęcia co to jest, co to jest Tomu? Do, do, do, do, orientujesz się? Co, co to może być za tytuł? Nie. Kompletnie? Jeszcze raz powiedz mi to bo nie nie wie? o, ty Wings of Freedom? Wings of Freedom, tak. Boże. Nie mam pojęcia co to jest. No nie wiem, to, jest to na dziesiątym miejscu. to, to Ja mieszkając w Anglii nie wiem, nie wiem Kresiano, ogóle, w ogóle, co, co nie kupują. Ale skąd są w ogóle, bo ja tak wiesz, nagrywamy tutaj już dwa lata i ja się zastanawiam, skąd ty bierzesz te statystyki, kurwa. może ja wiesz, to jest że ty jakiś się pytasz co parę odcinków o to. Ale po nie, prostu nie, nie, ja cały nie, nie, czas nie, nie wierzę, wiesz <laughs> w tu nagle wyciąga jakiegoś wiesz, yy, Madden LF Cell, tak, gdzie ja wiesz, ja tego na półkach nie widzę, tak? Nigdy wiesz. Ale czekaj, czekaj, czekaj. To jest UK. Jest to jest UK. I on sam nie wie, co tam jest za nie, nie? Nie, nie, nie, To jest w UK i ludzie grają tutaj w takie gry. Naprawdę gram. Ja sobie przychodzę do I... Gamesa. Byłem w zeszłym tygodniu. W ogóle kupiłem sobie koszulkę The Division. I herbatę piją z mlekiem i fasolkę jedzą na śniadanie. No i to nie znaczy, że to jest dobre. Ale to jest zajebiste. Nie wiesz to, nie piłeś, nie jadłeś, to nie mów. Bo jest zajebiste. Akurat może, może z mlekiem jest beznadzie, a fasolka jest super E, dobra, mniejsze o to. E, słuchaj, Ale ja w Madena umiem grać. <laughs> no ja tak, kiedyś tylko... usiadłem z kuplem przy piwku i myśmy to rozkumie rozkminili tą grę. Autentycznie rozkminiliśmy, To jest lepsze od Fify, czasem powiem wam. E, nie mnie zawsze wkurzało, że musisz przy każdą akcję planować. Każdą akcję planować, każdą akcję planować. I dlatego olałem to. Olałem to i w to nie grałem. Eee, tak czy siak, aha to jest atak na tytan. O Boże, A of T. Ok, dobra, to, chod, dziesiąte miejsce to jest atak. To jest ata, pecetówka a... tylko, to jest, to, to, to, to jest pecet. No to, to jest, jest pecet, tylko. a to jest sprzedaż ogólna na wszystko co jest, tylko... E, pudełkowe, pudełko, tak. E, no o dobra, Boże, to naprawdę to chyba Steam się zawiesił jakiś. E, e, e, bardzo możliwe. Słuchajcie, Nomen Sky dalej się trzyma, dalej ma, ma podium, że tak powiem. E, b, b, b, coś ciekawego. No gitała 5, 9 miejsce. To ta gra trzyma się na tej liście chyba od 3 lat. E, coś jeszcze ciekawego no, co to Corsa mamy nowość i Formułę 1, Dusex wygrywa wszystko. Wygrywa wszystko, Tomku, czy wygrywa zasłużenie? No nie do końca, wiesz, bo. Znaczy na wstępie. Nie poczekajcie, ja wiem, że wchodzimy w dołuseks, ale tutaj Krystian tak palnął trochę, że fajnie, bo No Man's Sky jeszcze trzyma podium, że ma to trzecie miejsce. No okej, okay, no jakieś to są tam może statystyki z całego zeszłego tygodnia sprzedaży, ale zeszły tydzień, wiecie, już się skończył, nie. Wiemy, że są te zwroty, chociaż podobno też nie do końca zawsze jest różowo, ale od kiedy tylko padła informacja, w tym momencie jak wpisuję w Google No Man Sky, to wyskakuje pierwsze pole No Man Sky, a drugie No Man Sky Refund. Tak i jest, podobno wieś, pierwsza... 90% graczy na komputerach już odpadło od gry. No, ale właśnie, pudełka jakieś... raczej e, e, Rafale nie możesz oddać. Nie mogę iść do, do Mediamarktu i oddać wam No Man's Sky. Tomek, przyjmiesz tą to to? znaczy, tego. Ja możesz ja próbować, powiem, ale. Jest nie, nie. To się nie. uśmiechnę do ciebie ładnie i powiem, no. nie da rady. No nie, no co ty? No to właśnie na PC, jak tam na Steamie coś tam, to, to jeszcze może, może jakoś tamten, ale, ale normalnie no to co ty? Kupiłeś to za 200. Za, za, dobra, no już nie chcę do, do Tomka ten. Dobra, eee, spoko. Więc wydaje mi się, że nawet tak będzie zwrotu. To wiecie, że na Plejaki jest y, ile wrzuconych na Allegro, bo myślałem, że będzie więcej, biorąc pod uwagę y, to, no, o czym my tam rozmawiamy. Y, używanych widzę 29 Sztuk. No bo jeszcze wszyscy tego nie przeszli, ten, albo może chcą odkryć wszystkie planety, no, dlatego nie sprzedają. Ludzie po cofują, jeżeli się wycofują, jeżeli potem wiesz, no opinie są takie, że tam po 8 godzinach jest już nudno i, i wszyscy to sprzedają i tak dalej, no to, to okej, okay, a ja tu widzę, wiesz, yy, po 120 zł, po 150 i tak dalej, i tak dalej, nie, i wiesz, 29 sztuk. kurde, no, albo się równie dobrze szybko wyprzedają też, nie, wiesz, że druga tura już idzie fala, no, ale cena faktycznie, no, z 250 na 150 w tydzień tam, powiedzmy, po premierze, czy, czy, czy tam drugi, no, to jest też spoko. sporo spoko. czartet nie można było tak szybko kupić na pewno. Sporo spadło, tak, eee, tak, tak, tak, tak, tak, no, może no, no, Męska, ja jestem tylko ciekaw, jakie dodatki będą wprowadzać w przyszłości, tego jestem cholernie ciekaw, a Szczerze. Szczelanie. No, strzelać to już możesz, jak ten chcesz. Tam by się przydał jakiś taki y, samolocik do latania po tej, tej, żeby można było wylądować na, na planecie, ale nie zwiedzać jej z buta, bo to jest taki trochę kurde upośledzone, że możesz zapierdalać pomiędzy całymi galaktykami. Nie, ale możesz. Ale planetę chodzisz z buta, to jest, wiesz. Możesz, no tak. Co możesz? Ale możesz swoim statkiem do innego. Nie masz takiego jakiegoś, wiesz. Łazika, możesz, możesz, latającego. możesz. Możesz, aha, o to, to takiego ci chodzi, no nie, no nie, to, to, to, to akurat no byłoby to, fajne, to by było takie fajne. oczywiste i normalne, no a wiesz, no, nie, by on nie, ma statek, który wszystko potrafi, wiesz, przelecieć całą galaktykę, a nie potrafi mieć jakiegoś, wiesz, podręcznego łazika, przecież nawet, kurwa, wiesz, w 69 roku lecieli na księżyc, to wzięli samochód sobie, żeby z buta nie popierdalać, a wiesz, a ten poleciało na całą galaktykę, nie ma niczego. Może by był problem z, z doczytywaniem tekstur tak szybko i były by pop i w ogóle wszystko. Jest problem, bo jak wykorzystujesz tą sztuczkę z R1 i krzyżykiem, gdzie on tam używa jetpacka i naprawdę e, z ogromną prędkością lecisz, to tam, kurwa, człowieku, trawa się doczytuje tobie, o, dlatego pewnie zrobili Ona taką prędkość. Ona się nie doczytuje, prędkość, doczytuje Tomek, ona się generuje i rośnie. Się, ona się oblicza. Ona się oblicza i powstaje. Dobra, ale koniec opierdołach. Dobra, koniec opierdołach. Do mięsa. Tak, Dawaj mięso. Idziemy, mięso, idziemy do mięsa. No. Eee, Tomek, to następnie... ja poproszę tak jak dla głupiego. Bo, ja, bo ja nie grałem w The Useksa poprzedniego. To jest trafo, więc mów mi takie, żeby od początku, wiesz. Co to jest za historia... To tam jest. To wpisz sobie w Google i poczytaj. A w międzyczasie ja będę, ja będę tutaj mówić, co mi się podobało, co mi się nie podobało. A podobało mi się to, że, że, że grę udostępniła nam Cenega do recenzji, do testów, i za to serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. I słuchajcie, no to jest druga część, można powiedzieć, Deus Exa. Deus Exa jest więcej części, ale powiedzmy każdy kojarzy Human Revolution. Bardzo dobre, bardzo I... dobra część. Dokładnie, to była bardzo dobra część. To była część, która bardzo dużo fajnych rzeczy nowych wprowadzała. Oczywiście była przed trzecim wiedźminem, więc, więc nie ma co się dziwić. I no i co? No, mankind divided jest. Może być albo grą lepszą od jedynki, albo gorszą od jedynki i w tym, w tym przypadku, jak, jak zresztą później później opowiem dokładnie, jest grą niestety gorszą. Dużo rzeczy nie, nie dostarczyła tak jak powinna i ogólnie jest urwana, o czym później. Ale słuchajcie, ogólnie akcja, akcja gry się dzieje parę lat po wydarzeniach z jedynki. Po wielkim wybuchu to nie jest spoiler, bo, bo, bo zresztą i tak jak włączycie grę, to jest filmik przypominający całe wydarzenia z pierwszej części, więc nawet nie musicie ogrywać pierwszej części, żeby wiedzieć o co tam chodzi. No i ludzie, ludzie tak zwani czyści bardzo nie lubią się z ludźmi odrutowanymi, czyli tymi z specjalnymi szczepami. I, I to bardzo jest fajny temat i pole do popisu, jeżeli, jeżeli by patrzeć na to i rozwinąć fabułę. I tu im się to, kurde, nie udało. Powiem wam, że skupili się bardziej na politycznym pierdololo, na wszędobylskich szpiegach, podwójnych agentach. I powiem wam, że grałem w tą grę i się strasznie wynudziłem. Strasznie się wynudziłem, bo główna kampania nie dostarcza nic. To, to, to jest, wiecie, ten zdradził tego, ten chciał zdradzić tego, ten jednak nie zdradził tego, a myśleliśmy, że tego zdradził. Tak. No i to, to mi się nie podoba. Na pewno są ludzie, którym się podoba taki klimat, taki temat. Wiadomo, filmy się pojawiają na rynku takie, o takiej tematyce i mają swoje grono odbiorców, no ale w takiej grze, e, gdzie jest dużo dialogów, gdzie się słucha, dużo dialogów i czyta się bardzo dużo. Jak jeszcze cię gościu nudzi polityczny pierdololo, to naprawdę ja wymiękłem. Co innego, misje poboczne, które naprawdę muszę przyznać, że są bardzo fajne i bardziej mi zainteresowały te misje niż, niż główna kampania. Tak? Ogólnie po skończeniu dzisiaj skończyłem, dzisiaj skończyłem grę, bo, bo musiałem się wstrzymać, bo miałem niedoróbkę, która mnie powstrzymywała przed ukończeniem tytułu, mianowicie tam podróżujesz między segmentami metrem i przed samym końcem, przed ostatnią misją e, gra mi się wykrzaczała. Tak? No i dopiero dzisiaj rano przyszedł patch z oznaczeniem 1.03, który ten błąd naprawił i dzięki, dzięki wspaniałym myślności deweloperów mogłem dokończyć e, moją przygodę z Deus Exem. I jestem strasznie zawiedziony. Tak? No. Powiem wam... Jeżeli chodzi o lokacje, bo cała akcja się dzieje w Pradze i e, w okolicach oraz ostatnia, ostatnia misja się dzieje w innym mieście, ale nie będę spoilować w jakim, żeby, żeby nie psuć zabawy, a powiem, że to jest chyba najlepsza miejscówka z całej gry, te ostatnie parę godzin grania. Design lokacji jest, jest, jest okej, okay. jest fajny, ale nie jest powalający, jak to miało miejsce w pierwszej części. Tak? Tak, e... To jest taki open world pełny, czy... czy, czy... Jak to mniej więcej To nie jest bongo? open world. Wiesz, to jest, to jest e, gra, która udaje open worlda w sensie masz jeden wielki hub, czyli Pragę, z której masz różne odnogi, z których lecisz na konkretnej misji, tak? To mniej e, ale więcej po... takie poprzednio było chyba, nie? toku. Tak, z tym, że w poprzedniej części podróżowaliśmy po różnych częściach świata, e, tak tutaj cała akcja się dzieje w Pradze, no i końcówka się dzieje w innym mieście, tak? E, ale to kurczę, duże są no... te poszczególne powiedzmy, nie wiem, etapy, plansze. Nie, to jest wszystko takie klaustrofobiczne, wiesz, przez całą grę ja miałem wrażenie, że, że ja jestem zamknięty w czymś, w jakimś wielkim kompleksie. Ta Praga rzeczywiście fajnie wygląda. Wiecie, to jest um, takie oldschoolowe miasto, taki stary, stary typ budownictwa połączony, wymieszany, wiecie, z halogenami, z monitorami, z jakimiś panelami wyświetlającymi reklamy, wiecie. Ta wizja świata, jaka jest przedstawiona ogólnie w Deusexie, jest genialna. Ona, Ja powiem wam, że za parę naście lat myślę, że tak będą ulice naszych miast wyglądać, bo to jest wizja, która naprawdę może się spełnić i to daje radę. W pierwszym Deusexie, jak i w drugim Deusexie to jest zrobione na 10 z plusem, bo naprawdę można się wkręcić w ten klimat. Wiecie, ludzie chodzą w takich futurystycznych ubraniach, które są zaprojektowane w taki sposób, że naprawdę z chęcią bym się ubrał w taki płaszcz i wyszedł na miasto. Tak? No, ciuchy są po prostu petarda. Cały ten klimat, cały świat stworzony. Wiecie, skafandry policjantów, jakieś tam pancerze, jakieś miejscówki, panele z monitorami to wszystko naprawdę nastraja i w Wprowadza w świat gry, także e, możecie uwierzyć, że wszystko co tam jest y, mogłoby naprawdę się dziać. Z tym, że jest ta druga strona medalu, że to wszystko jest takie średnie. To Po pierwszej części myśmy, my już to widzieliśmy, się przyzwyczailiśmy do tego i w dwójce nie ma praktycznie ani jednej lokacji, która zapada w pamięć e, takiej lokacji, która by, można powiedzieć, że byłaby wizytówką tego douseksa, bo domyślam się, że w zamyśle twórców miała być to właśnie Praga, ale kurczę, coś tam nie zagrało. To te lokacje są wszystkie takie same, uliczki są takie same, wszystkie, wiecie, przejścia. Powiem szczerze, że naprawdę jedyna dzielnica, która jest warta uwagi, to jest dzielnica z prostytutkami i klubami nocnymi. Tam są neony, tam jest fajny klimat, wiecie, yy, muzyka, tam daje radę, ale reszta Pragi to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo średnio zrobiony. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o główną postać, o Adama Jansena, tak, to jest nadal ta sama postać, któ któ którą widzieliśmy w pierwszej części. To jest ten typ, o który o nic nie prosił. Wiecie, teraz jako agent Inter Interpolu bierze udział, jest przydzielony do specjalnej jednostki, żeby... Znaczy to jest ciężko powiedzieć o tej grze fabularnie nie spojlując, tak? więc powiedzmy sobie, że skupię się na tym, że dzieje się coś na początku gry, coś takiego, co nas napędza później w dalszej części gry, żebyśmy rozwiązali wielką zagadkę i dowiedzieli się, co się stało, dlaczego się stało i kto to zrobił. I tyle w temacie fabuły, tak jak już na samym początku powiedziałem, to kompletnie mi nie złapała, nie. nie, nie, nie, złapało, nie? E z kolei fajnie został wytłumaczony brak ulepszeń, wiecie, nabytych szczęści części pieszej, no bo kończąc pierwszą część, to praktycznie Jensen to był jednym wielkim cyborgiem, który rozwalał wszystkich i każdego, jak, jak tylko mu się chciało. Tutaj jest to zrobione w ten sposób, że mm, jesteśmy uczestnikami wybuchu bomby, gdzie nasze systemy zaczynają wariować, zostały uszkodzone przez wybuch i musimy się udać do do naszego takiego technika, który sprawdzi te wszystkie systemy, tak, no, idzie na coroczny przegląd swoich wszystkich augmentacji i się okazuje, że Mamy wszczepione coś jeszcze w sobie, tak? Co jest też takim, powiedzmy sobie, twistem, ale też już więcej o tym nie powiem, żeby nie psuć zabawy. To, co powiedziałem, to uwierzcie mi, nie jest jakieś żaden wielki spoiler, bo to się szybko dowiadujemy. I to jest fajnie wytłumaczone, bo zostają nam, zostają nam wyłączone wszystkie systemy i powiedzmy sobie z biegiem fabuły, my to, my od nowa dostajemy wszystkie części poprzez rozdysponowanie punktów Pyrax, które zdobywamy wykonując po prostu różne rzeczy w świecie gry czy to przekradnięcie się gdzieś tunelami wentylacyjnymi czy rozmowa z kimś i tak dalej i tak dalej eee, dobra co jest smutne to jest to, że gra nie bierze pod uwagę wyborów, które dokonaliśmy w pierwszej części gry kończąc grę. Eee, myślałem, że to będzie jakoś rozwiązane fajnie, ale sami twórcy się przyznali, że, że ich system, który miał zbierać te wybory dokonane przez ludzi po prostu nie zadziałał. Pier... Też nie. Nie, nie, w ogóle jak oni mogą co, coś takiego mówić? No <śmiech> przyznali się szczerze ja tam chyba z tym problemu nie mam, wiesz? Zresztą też Deus Ex był na poprzednią generację, więc nie wiem, jak oni by te Sewy mieli przenosić i tak dalej, i tak dalej, bo to nie była gra online'owa na serwerach, więc jest jedna ścieżka, i no i musimy się z tym pogodzić, tak? Więc no troszeczkę szkoda, szkoda bo. Szkoda, szkoda, no. Bo Deus Ex to jest praktycznie gra, która polega na naszych wyborach, co my dokonujemy. To, to, to, to później ma odzwierciedlenie w dalszej części gry. Myślałem, że wiesz, że będzie tak jak w Mass Effectach: że, że większość rzeczy, które braliśmy, wybieraliśmy, miały swoje konsekwencje. No, w Deus Exie tego e, nie, nie, nie, nie zobaczymy. Hmm. To może teraz troszeczkę o, o tym, co będziemy w drugiej części gry robić. Poczekaj, Tamku, bo jeszcze opowiadasz, że ja standardowo się spytam, jak tam grafika. Czy to działa w 60 klatkach? Bo widzę na jakichś filmikach teraz, że to działa w 60 klatkach, ale nie wiem, czy to jest z PC-ta, czy z konsoli. Więc y, jestem ciekaw, bo jeżeli to działa w 60 klatkach, to powiem Ci, że bardzo fajnie działa. Jeżeli je, działa tak na PS4. To nie ma prawa działać w 60 klatkach na o, konsolach, o, Czyli ci. to jest PC, dobra, okej. Okay. To jest 30 klatek i dodatkowo jak zaczynamy szybko przemieszczać się po tych uliczkach Pragi, które są definitywnie zaprojektowane w ten sposób, żeby kamuflować wczytywanie się kolejnych etapów, no to mamy spadki animacji, są zacięcia, przecięcia i tak dalej, i tak dalej, ale to się dzieje tylko, tak jak już powiedziałem, w tym głównym centrum tego miasta huba, jak już wyjdziemy gdzieś na misję albo do jakiejś pobocznej misji dojdziemy, to żadnych przycięć i spadków nie ma ogólnie. Ładnie gra wygląda, ale jeżeli chodzi o kwestie techniczne, wiecie, no tekstury, fajne fajne postprocesowe efekty, wszystko fajnie to działa, ale jeżeli chodzi o, o takie odczucia estetyczne, to pierwsza część bardziej mi się podobała z tym swoim złotym filtrem, wiecie o co chodzi, wiecie, wszystko podświetlone na złoto, obramowania, e, praktycznie cała gra się świeciła na, na, na takie żółte, żółte kolory. Tutaj jest to stonowane, bardziej takie realne i, i gdzieś ten urok, jak według mnie, u, uleciał, tak? A no w grze to co będziemy robić to robiliśmy też już w części, w części pierwszej, czyli hakowanie, chodzenie w szybach wentylacyjnych, prowadzenie dialogów, kombinowanie jak się dostać gdzieś, będziemy walczyć, strzelać. No i tak jak już poprzednio powiedziałem będziemy bardzo dużo czytać różnych maili, różnych terminali, różnych laptopów, no po prostu będziemy cały czas siedzieć w tekście. I to podobnie jak w pierwszej części jest, jest kapitalnie zrobione. Powiem wam, że największa frajda jest właśnie w Exie z tego, że jak przeczytamy jakieś, jakąś korespondencję e-mailową między ludźmi, z której się dowiemy o tajemnym kodzie, który użyjemy później w grze i, i tym samym ułatwimy sobie przejście na jakiś, jakiś, jakiś etap, bo nadal jest wiele dróg, jeżeli chodzi o dotarcie do celu Eee, to wystarczy się troszeczkę dobrze rozejrzeć, i, a do niektórych mieć powiedzmy sobie konkretne umie, umiejętności czy tam siłę, czy hakowanie i naprawdę no powiedzmy sobie tak, je, jest budynek jest, jest budynek, do którego musimy się dostać i tak jak w części pierwszej powiedzmy sobie do celu prowadziły trzy ścieżki, jedna przez piwnicę, druga frontowymi drzwiami, trzecia przez jakieś tunele wentylacyjne, tak tutaj mam wrażenie, że tych ścieżek jest kurwa 15. Bo mhm. gdzie się obejrzycie, tam jest jakiś sposób, dzięki któremu możemy się dostać do środka. I, i naprawdę jeżeli chodzi o, o, o, o skradanie się czy otwartą walkę, mamy kompletnie dowolny wybór. Gra w żadnym e, przypadku nasz nie, nie karci, jeżeli e, zechcemy wiecie, na Janusza wbiec do, do pomieszczenia i wszystkich wystrzelać. Bo jeżeli chodzi też o samą mechanikę strzelania, to bardzo to fajnie ulepszyli w stosunku do, pierwszej, do części pierwszej. I powiedzmy sobie, teraz strzela się i steruje się ogólnie, jeżeli wybierzemy odpowiedni schemat, praktycznie jak w standardowym FPS-ie. Bo w części pierwszej to była taka troszeczkę hybryda z kryciem się. No właśnie, e, ale właśnie, właśnie. Właśnie Tomku dla mnie to było w porządku. Bo właśnie strzelaniem nie było te, takie fajne, łatwe i tak dalej, więc lepiej byłoby się skradać. Jeżeli. Nie chciałbym Deus Exa, jeżeli kiedykolwiek w niego zagram, nie chciałbym go przejść na Janusza właśnie. A teraz mówisz, że chyba nie byłoby z tym problemu żadnego, tak? Nie, najmniejszego. Teraz właśnie, no właśnie. możesz w ten To jest dla sposób mnie minus, to gre. jest minus dla mnie. Ale powiem Ci, że chyba większość graczy nie będzie chciało tej ścieżki obrać, bo powiem Ci, że praktycznie przez całą... Przez trzy czwarte gry grałem w ten sposób, że nie zabiłem ani, ani jednej postaci. A, a tak powiedzmy sobie szczerze: to może dwie umarły, ale to naprawdę nagrabiły sobie i musieli po prostu zginąć. No, po prostu inaczej, inaczej bym sobie nie darował. Mhm. Z kolei w drugiej części gry, tak już pod sam koniec, w tej nowej lokacji, to ta gra się zmienia w FPS-a, jeżeli chcemy i po prostu mamy zona, tak. Ale nie musimy. Możemy, ale nie musimy. Więcej satysfakcji jak zawsze jest przy bycie agentem i przekradanie się po cichu i szukanie ścieżek, jak, jak załatwić sprawę polubownie. A jak już jesteśmy przy strzelaniu, to, fajno, to warto zaznaczyć jedną rzecz. Powiedz mi, Krystian, bo idzę, że ty też w Deus Exa dużo grałeś. No, grałem, grałem, jak, właśnie grałem. No. Czy cię pojedynki z bosami denerwowały, czy nie? Y powiem ci, że dla mnie bossów mogłoby tej że w ogóle nie być. No i właśnie w dwójce ich nie ma. Ale fajnie, I... tak? Ja to strzeliłem, strzeliłem. No i bardzo dobrze. Mi się, Dla mi się mnie to nie podoba. Dobrze. A tobie się to nie podoba? Mi się to trochę. Tak, bo gra przez to się troszeczkę robi nudna, monotonna i, i też pod koniec gry dowiesz się, że, że ta gra przez to cię bardzo robi w chuja. Dlaczego? E, pieszy, w części pierwszej jak grałem miałem konfrontację z pierwszym bossem, to myślę sobie, o kurde tu są w tejże bosowie. będzie trzeba się uzbroić, będzie trzeba jakąś co mocniejszą broń sobie zachować na specjalną, wiecie okazję, jakieś tam granaciki czy coś sobie przykitrać, że zawsze mieć pod ręką i w ten sposób zawsze byłeś przygotowany na różne okoliczności w drugim dełseksie jak grasz przez powiedzmy sobie 20 godzin i przez 20 godzin nie spotkałeś ani jednego bossa, gra jeszcze bardziej zachęca cię, żeby wiecie, rozwalać, żeby rozwalać, żeby m, przechodzić mi misję po cichu, żeby nie zabijać ludzi. To się rozleniwiasz i sobie tego ekwipunku nie gromadzisz, bo praktycznie możesz przejść całą grę po prostu ogłuszając i nagle godzinę przed końcem gry wychodzi ci bos i ty jesteś po prostu nagi, bez niczego, bez żadnego karabinka, broni, bo wiecie, przez całą grę grałeś i nie musiałeś się troszyć o to, że może jakiś boss wyjdzie. I powiem Wam, dzisiaj przez jakieś dobre dwie godziny się tak nawkurwiałem na tą postać, aż do momentu, kiedy znalazłem sposób, jak bardzo łatwo jednym ciosem rozwalić gościa. Ale o tym nie będę mówić, mam nadzieję, że ludzie, którzy w to grają, wiedzą o co chodzi, albo skończyli to wiedzą, o czym mówię. Ale jeżeli do tego sposobu nie dojdziecie i nie wymyślicie tego sposobu, jak pokonać ostatniego bossa, no to jesteście w czarnej dupie i naprawdę możecie, możecie tą grę przez to sprzedać, oddać, czy po prostu nie dokończyć, bo jest taki jeden moment, że po prostu dostajecie w kurwa. Mhm. Eee, Tomaszu, Tomaszu, Tomaszu, Tomaszu, dobrze, więc w takim razie mi powiedz, no, eee, w takim razie mi powiedz, czy tą grę można przejść nie zabijając. W ogóle. Można, można, można. można. Możesz można. grę ukończyć nie zabijając ani jednej osoby. Bo z tego, co pamiętam, to Oczywiście. w jedynce można było, ale z bossami musiałeś i tak, e, bosów musiałeś zabijać, e, t, tak jakby, znaczy na no, bossów to nie działało, ale ogólnie też w miarę w miarę można było to zrobić, więc e, tu, tutaj jest to samo, więc spoko, bardzo mi się to podoba. Tak, tylko że też są takie momenty, kiedy kiedy fabuła powiedzmy sobie będzie się rozwidłać w dwie strony i jeżeli czegoś nie zrobicie, no to niewinni ludzie mogą niestety ucierpieć, ale no to to wiecie, jak będziecie źle grali, no to po prostu ludzie zginą, ale jest opcja, że, że wszyscy, wszystkich możecie ocalić. No i pod tym względem, jeżeli chodzi o, o te rozwidlenia, o te nasze wybory jest bardzo fajnie, bo była sytuacja, tutaj powiedzmy sobie taką malutką, malutką misję Wam opowiem, jak wyglądała, co się stało później. Mianowicie spotkałem się z bosem mafii, który poprosił mnie o... Przysługę w zamian za e, przekazanie mi specjalnego przedmiotu, który potrzebuje, żeby e, popchnąć fabułę dalej. No i słuchajcie, no ten przedmiot mogłem od niego albo wykraść, albo go zabić i sobie po prostu zabrać, albo się potrudzić i, i, e, i wykonać parę, parę innych ruchów, żeby dostać ten przedmiot. No, ale stwierdziłem, dobra, wejdę z tym gościem w układ, tak? No i przekazał mi przedmiot, ale powiedział, że przyjdzie moment, jak to wiecie, bosowie mafii, że przyjdzie moment, kiedy poprosił mnie o przysługę i będę musiał tą przysługę wykonać. No i tak, 6 godzin później w grze spotykam inną postać, yy, która była dosyć ważna dla fabuły i, i powiedzam sobie, yy, nie powinna zginąć, no i boss mafii poprosił mnie, żebym ja tego gościa killem nie? No i teraz co ja mam zrobić? No i dzięki temu, że gra jest fajnie zrobiona, miałem bardzo dużo opcji dialogowych. Mogłem albo gościa, e, gościa zabić, albo powiedzieć mu, że ja go będę musiał zabić, albo mogłem mu powiedzieć, że ten boss chce, żebym ja go zabił, ale ja go nie zabiję, jeżeli on dla mnie coś zrobi i tak dalej, i tak dalej. No i powiem wam, że gościa nie zabiłem, gościu też mi odwdzięczył się, bardzo mi się odwdzięczył za, za tą przysługę, no i wróciłem do Pragi, wróciłem do Pragi, no i do mnie się odezwał ten boss mafii, czy ja, wiecie, czy ja zadanie wykonałem, no i... Chciałem oszukać i powiedzieć może to oczywiście, że ja tego gościa killem, no ale niestety się dowiedział, że ja tego zadania nie wykonałem i tak dalej i tak dalej, więc e, są konsekwencje naszych czynów w tej grze, które prędzej czy później e, będą ważne i albo nam tą grę utrudnią, albo, albo ułatwią, no to mi się bardzo podoba, to w każdym Deus Exie było i w dwójce jak najbardziej jest i myślę, że chyba nawet więcej jest takich przypadków niż w części pierwszej. Bardzo dobrze to Tomku brzmi to, co teraz powiedziałeś. Aż, aż powiem ci, że, że zechciałem by mi się w coś takiego pograć, że tak daleko idące konsekwencje. Były w, w, w sexie to w jedynce też pamiętam, ale, ale to tutaj jak jeszcze tam dalej super. Dla mnie świetna sprawa. Tak, tak. Nawet jest taki jeden moment, gdzie na początku praktycznie gry możesz zabrać z sejfu przedmiot, o którym praktycznie gdybyś nie poczytał w mailu, byś nie wiedział a ten przedmiot ratuje życie jednej takiej powiedzmy sobie ważnej e, osobie, jeżeli chodzi o fabułę, e, na sam koniec gry. tak? Jeżeli byśmy tego przedmiotu nie mieli, to po prostu ta, ta, ta, ta postać by zginęła. Tak? Więc więc ja uwielbiam takie smaczki w grach i w się, się jest to bardzo fajnie zrobione. E, wracając jeszcze na chwilkę do Pragi, to... Mm, bardzo bardzo bliskie skojarzenie mam, jeżeli chodzi o to miasto w Half-Life 2. Nie wiem, czy kojarzysz, ale coś, coś mi się tak no. cały czas kojarzyło, jak grałem w Half-Life drugiego z Pragą. No, można powiedzieć, że bardzo blisko są tu siebie te, te, te lokacje. Takie jakieś mam wrażenie, jak grałem w Deus Exa, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Yeah. E, bardzo ogólnie. Bardzo możliwe, no, no. no. I ogólnie bardzo czuć w tej grze odzwierciedlenie naszych obecnych czasów, tak? jeżeli chodzi o sytuację z terrorystami i, i jak to u nas wszystko to wygląda, wiecie, jest jeden terrorysta i cały świat od razu na każdego muzułmana patrzy jako na terrorystę, to jest fajnie odzwierciedlone właśnie w Deusie. Jako ci ludzie odrutowani, właśnie tak są patrzeni przez resztę, przez resztę tych nieodrutowanych. Muzyka jest kapitalna. Muzyka jest po prostu, no. Powiem wam, że nieraz siedziałem w menu i, i, i dla samego słuchania muzyki, a nie dla grania, bo to, co było w pier części pierwszej, tak samo jest w dwójce, ten taki tajemniczy klimacik, no to daje radę, tak? To daje radę. Lokacje też czasem mają taki malutki pazur, wiecie, zjeżdżamy do naszej podziemnej takiej bazy, centrum Interpolu naszego, to można się poczuć dosłownie jak James Bond. Z tym, że postacie. I głosy, które są dobrane do tych postaci, są kompletnie nietrafione. Jeżeli chodzi o synchronizację tego, co mówią z, z Dźwiękiem, jest to spierdzielone i nie jest to są synchronizowane. No i kurczę nie ma żadnej jakiejś takiej postaci, którą byście też zapamiętali. Wszystko jest takie średnie, miałkie. Ogólnie przechodnie to powtarzają się co, co parę metrów. No, nie polecieli z tymi postaciami. W jedynce każdy miał jakiś klimacik. Tam każdego po chwili poznawałeś, znałeś już imię, pamiętałeś o co chodzi. Tutaj wszyscy ci się mylą, nie wiesz kto z kim gada o co chodzi w tej całej fabule. Nie wiem, albo ja miałem takie wrażenie, albo na przykład, albo naprawdę jest to troszeczkę spierdzielone, no takie troszeczkę średniawe. No, można naprawdę się pogubić bez pogłębiania wiedzy na temat tych wszystkich fracji, kto jest z kim. I tak dalej, i tak dalej. Co jest fajne, jak, jak wejdziemy gdzieś w jakieś miejsce, gdzie nie powinniśmy być, to w większości gier, wiecie, od razu się włącza alarm i, i wszyscy do nas zaczynają próć z amunicji i strzelają i w ogóle, i w ogóle. Tutaj podchodzi do nas gościu i mówi, kolego, kolego, ale nie powinieneś być w tym miejscu, ić albo będzie się działo źle, tak? No to mamy taką szansę, żeby się wydostać i od razu, wiecie, NPC nie otwierają ognia do nas. I co ciekawe, mamy co jakiś czas kontrolę policji, tak? Z racji tego, że jesteśmy odrutowanym, że mamy wszczepy, musimy się na tych punktach kontrolnych wyspowiadać, kim my jesteśmy, tak? I okazujemy naszą przepustkę. I wszystko fajnie wszystko fajnie, wiecie, tak jak mówię, że jest kontrola jakoś tam dynamiczna, jakaś akcja, ale po pewnym czasie to tak zaczyna denerwować, bo no żadnych konsekwencji z tego nie ma, tak? No, my możemy chodzić wszędzie, gdzie chcemy, każdy nam załatwia przepustkę taką, jaką chcemy i to jest takie wydłużenie sztuczne czasu i to po chwili zaczyna denerwować strasznie, tak mi, się, tak mi się to wydawało, że to bez sensu troszeczkę jest, tak jeżeli chodzi o klimat gry. Mhm. E Tomku, możesz mi jeszcze powiedzieć o tym strzelaniu, bo powiedziałeś, że troszeczkę lepiej się tutaj strzela, ale myślisz, że po prostu, nie wiem, przeciwnicy mają mniej życia, energii, czy po prostu, nie wiem, ta, te bronie tak nie odrzucają, w sensie nie mają takich odrzutów, bo ja strasznie pamiętam, że te bronie miały strasznie odrzuty, czy ewentualnie przeciwnicy nie zadają Ci takich obrażeń, jak na przykład było to w poprzedniej części. Czemu jest lepiej chodzić na Jana niż w poprzednim części? Yy, części może, no. Znaczy nie to, że jest lepiej chodzić na Jana. tylko że Chyba, Łatwiej tak? da radę i bardziej to wygląda tak, że ta gra też została przemyślana, że ktoś będzie chciał właśnie w ten sposób w to grać czemu łatwiej, czemu fajniej bo można sobie wybrać przed rozpoczęciem przygody można wybrać sobie schemat sterowania jest tam parę przygotowanych przez twórców gdzie jednym właśnie z tych schematów jest klasyczny tryb FPS i po prostu obłożenie przyciskami pada jest identyczne z FPS czyli R2 R2 strzelamy L2 przybliżamy co w poprzednim deuseksie było pod wciśnięciem prawego analoga tak? I, tak dalej, i tak dalej i też Czuć czuć moc pistoletów, tych wszystkich karabinków, jak strzelamy, widać jak te naboje wchodzą w postać, widać jaki odrzut oni mają. W pierwszej części to było wiecie, takie to wszystkie, takie trochę drewniane. Nie? Tak było, nie było, było, strasznie, strasznie broni. było drewniane. No. Tutaj już czuć, poza tym też widać gdzie dany nabój trafia, mamy takie hitmarki, krzyżyki się pokazują na ciele postaci, to też ułatwia headshoty, to jest od razu śmierć, fajnie to wygląda, no, troszeczkę lepiej te strzelanie wygląda i co dodatkowo fajnie wygląda, jak już zaczyna się dobra jadka, my jesteśmy ukryci za jakimś winklem czy za jakąś tam, wiecie, jakąś przeszkodą, to bardzo dużo rzeczy leci, leci w pył, wiecie, jakieś odłamują się kafle ze ściany, spadają na dół, wiecie, jakieś kwiatki spadają, wszystko wszystko tak bardziej widowiskowo wygląda niż w części pierwszej. Tła nie są takie statyczne, elementy nie są takie statyczne, wszystko się rusza, a jak już rzucimy granat, no to już naprawdę tam fizyka zaczyna działać i można pół, pół, pół mieszkania zdemolować. No, lepiej się gra, jeżeli chodzi o, o granie przy, i zabijanie innych. Mhm. Okay. No dobra, no to ja. Ale też bardzo fajnie, że, że gra pozwala Tobie myśleć, tak? To nie chodzi o to, że wchodzisz z pistoletem i koniec. Wykorzystujesz środki dostępne w grze, aby wykonać zadanie, czyli e, musisz się dostać gdzieś wysoko m, na jakieś pięterko, wejść przez okno, żeby wykraść specjalne dane, czy tam coś tam dalej. E, to po prostu. Układasz sobie śmietnik na śmietniku, na śmietniku układasz deskę, na desce układasz e, skrzynkę i w ten sposób wdrapujesz się, tak? No, nie wiem, czy to zostało e, przez twórców tak zaplanowane, że rzeczywiście ktoś tak będzie chciał. Zresztą w części pierwszej też mogłeś pokonywać etapy e, dzięki dwo, dwóm skrzyniom po prostu i przechodziłeś sobie przez, e, przez wodę, która była pod prądem. Więc tutaj też masz multum wyborów, multum dróg, e, żeby wykonać zadanie, i. i im bardziej wysilisz mózg, tym, tym lepszą drogę sobie wymyślisz, że tak powiem. E, co jest smutne, to widać przeskok między scenkami przerwnikowymi, a, a, a prawdziwą grą. Tak? Troszeczkę jest przeskok. E, niestety dla niekorzyść na grę, ale nadal nadal jest, jest, jest OK. Wszystko to się fajnie trzyma. Jest multum wyborów podczas dialogów, to już mówiłem. E, no i też jeszcze kończąc, to tak jak jeszcze przypomnę, że jest mniej strzelania na początku, gdzie bardziej się liczy fabuła, która jest nudna, przez co nie wykorzystujesz tych swoich ulepszeń, tak jak w części poprzedniej. I powiedzmy sobie, kończąc grę, miałem 6 punktów Pyraxa, na które, które nie wiedziałem w jaki sposób wykorzystać. Po prostu nie czułem potrzeby, żeby. Jakiś system sobie włączyć, czy, czy coś sobie ulepszyć, bo, bo nie, nie czułem tej potrzeby, bo jedyne z czego korzystałem to z widzenia noktowizyjnego, ta, które pozwalało widzieć przeciwników i przedmioty przez ściany, z maskowania i na sam koniec gry z Tajfuna. No, Troszeczkę to jest dziwne dla mnie. Mm -hmm. I, gra, mm -hmm. I gra, powiedzmy sobie szczerze, jest, jest łatwa. Na normalnym poziomie trudności nie było momentu, e, nie było momentu, w którym bym się zaciął, w którym bym miał jakiś problem. E, jedynie końcówka gry dała mi troszeczkę w kość, zanim znalazłem sposób, żeby zabić ostatnie, ostatniego jedynego bossa. E, no i tyle wyczerpując temat, powiem wam, że Gdybym nie dostał tej, tego, tej niedoróbki, która po prostu nie pozwalała mi ukończyć gry i dzięki Bogu dostałem patcha, który mi to naprawił, to bym tej grze dał 7 na 10. Ale dzięki temu, że ten patch wyszedł i ukończyłem grę i zobaczyłem zakończenie, daję tej grze 7,5 na 10, bo zakończenie to jest po prostu jak było w Halo 3. To be continued. Po prostu gra się w pewnym momencie ucina i pokazuje co się stało parę, parę tygodni później, czyli możemy się spodziewać niedługo fabularnego DLC yeah. w przypadku pierwszej części. Jest, dokładnie. Jest przypadku... season pass chyba widziałem za 125 zł. Oczywiście, że jest. Mhm. No i, i w ten sposób w ten sposób jeżeli chcemy zobaczyć co się działo po pewnej scenie na samym końcu gry będziemy musieli kupić season passa i pewnie ograć jakieś pół godziny albo godzinny etapik, tak? No powiedzmy sobie tak, w części pierwszej też to, też to wykorzystali, ale tamto fabularnie w miarę się kleiło, bo cała akcja się siedziała w połowie gry, a tutaj jest ewidentnie ucięta końcówka gry, więc za to, za to bardzo źle nie podoba mi się takie zagranie. Myślę, że to specjalnie Ogólnie. poszło po to, żeby mieć do Delsa jakieś tam miejsce? Więc co, nie mam pojęcia, ale... Tak. ale jeżeli... jeżeli yy, jest dialog między, między bohaterem a postaciami ważnymi dla gry i nagle te postacie wychodzą i gra się kończy, a, a, a ja stoję z padem i tak patrzę i mówię, dobra, ale kurwa, co się dalej stało i nagle pokazuje mi się filmik dwa tygodnie później, jak już wiecie, Jensen zadowolony popija kawę, oczywiście tak się nie kończy gra, bo nie będę spoilować, ale takie mam wrażenie, no to coś jest nie tak, no kurczę, płatne końcówki do gier to już chyba ten czas na to minął, tak? Mhm. Tak. minął, no chyba kurwa dopiero się zaczyna słuchaj, a ile godzin ci to pożarło? no tak jak kurczę, gdyby na plejce był licznik godzin to by było bardzo, nie, nie, ma? bardzo nie ma w grze nie ma? nie ma nie, ma, nie, ma, nie ma. No? powiem tak, trzy wieczory trzy wieczory, a wieczór jeżeli mi chodzi o granie wieczorem to jest jakieś tak 4 pięć godzinek Okay. To bardzo mało, czyli, to bardzo mało. Czyli poniżej 20 tak. godzin, bo tam na, na, na tym portalu to tam koło 25 niby było pisane na jakieś tam wyczyszczenie. No, żeby pewnie grę, wiesz, wyczyścić na 100%, zobaczyć wszystko, co da się znaczy zobaczyć, przydać wszystko, wiesz, co przeczytać. wiadomo, może to... nikt nie mówi o masterowaniu, tylko właśnie o normalnym przejściu. Tak, wiesz, to, nie to bo Tak jak gadałeś, ja się nie chciałem już wpierdalać wyjątkowo, ale yy, mi to się dobrze gra, tak po prostu, wiesz, no, jeżeli w coś gram i, i, i się, powiedzmy, wiesz, wczuwam w ogóle w jakiś inny klimat, to... Yy, Podoba mi się, kiedy ta moja postać, powiedzmy, robi się takim przekozakiem, nie? I w Wiedźminie też w tym momencie sobie biegam tak naprawdę tylko dlatego dla fanu, bo on jest takim kozakiem, że wiesz, momentalnie kładzie wszystkie potwory jakimś tam, wiesz, dopasionym ciosem. Podobnie było w Transformerach, podobnie w paru innych grach. I jeżeli wiesz, mówisz mi tutaj, że można no, w miarę tam szybko dojść do takiego momentu, że po prostu będziesz szedł na Jana, strzelał do wszystkich i nikt Ci nie będzie kazał się skradać, tak? bo, bo wiesz, to, że można to jest spoko, nie? jak będziesz miał ochotę, ale nie zawsze musisz tą ochotę mieć to powiem ci że ja chyba w ten sposób będę tą grę przechodził. I... Znaczy ja odradzam ci to, wiesz, bo naprawdę dużo stracisz, bo esencją Deus Exa to jest właśnie bycie z tym agentem, wchodzenie wszędzie po kryjomu, o, hakowanie, tak, hakowanie. Tak, tak, tak. Etapy to są specjalnie, to, że... specjalnie do tego przygotowywane, żebyś właśnie sobie Nie, okay, Ale wiesz, w Metal Gearze też wszystkie misje były robione pod skardanki, Tak. I każda misja jest zrobiona tak, żeby, wiesz, ją na S, zdobyć w momencie, jak tam nikt cię nie wykryje i wiesz, wszystko zrobić sobie po cichu i tak dalej. Ale strzelanie było zrobione na tyle dobrze, w sensie mechanika była poprojona względem poprzednich części, że po prostu dawało fan. I jak robiłeś sobie, wiesz, dwie misje skradania, i trzecia nagle, nie wiem, coś ci tam, wiesz, nie wychodziło. To tam, gdzie normalnie bym odpalił save'a, powiedzmy, zresetował misję, żeby znowu ją zrobić na perfekt, to ja stwierdziłem, a chuj, mam ochotę się postrzelać, wiesz, i trochę, trochę na pierdzielanki, robiło się Call of Duty i tak dalej. I jeżeli mówisz, że tutaj też jest taka możliwość, nie, że, że nie ma sytuacji takiej, że o cholera wykryli cię, to już zamordują cię momentalnie, pomimo, że jesteś tam przekozakiem, to wiesz, to, to, to masz w pierdziela tak naprawdę nawet jakbyś nie dostał, to nie chce ci się strzelać, bo jest do dupy strzelanie, to mi to pasuje wiesz bardziej, żeby sprecyzować, o co mi chodziło, to jeżeli w części pierwszej byłeś wiesz, w środku misji, cały czas się skradałeś i nagle coś spierdoliłeś i cię wykryli i zaczęła się jadka, to najczęściej wszyscy robili, wczytywali poprzedni zapis, żeby od nowa wykonać po cichu. Tutaj, bo po prostu się nie opacało, tak? Tutaj, jeżeli tak się stanie, no to po prostu wstajesz, wyciągasz karabin i zaczynasz strzelać. Z tym, że... Jeżeli mówisz o wczuwaniu się w gry, no to wydaje mi się, że nie będziesz chciał tego robić, ponieważ w większości misji, w większości etapów to będziesz miał do czynienia z normalnymi ludźmi, wiesz, na przykład masz misję, gdzie musisz się wkraść, do banku wykraść jakieś dane, no i wątpię, że, wiesz, wejdziesz jak w Matrixie do tego centrum i zaczniesz rozwalać wszystkich, bo tak troszeczkę fabularnie nie będzie się, wiesz, imersja w tym momencie pada, nie? A, ale pod koniec gry, kiedy już masz do, do czynienia powiedzmy sobie z tymi złymi, no to aż, aż się uśmiecha wywalić parę magazynków wiesz, w takiego gościa. No i, i gra na to pozwala i to jest dobrze zrobione. Nie? Więc, więc w sumie jestem ciekaw, jak ty w to będziesz grać, bo właśnie to jest taka gra, w którą każdy może grać po swojemu. No, e... no. dobra. Myślę... Podsumowując co? Podsumowując, jest to bardzo dobra gra. Niekoniecznie lepsza od części pierwszej, gdzie ludzie, którzy grali w część pierwszą na pewno odnajdą się w sekundę w części drugiej, ale końcówka i troszeczkę ten nowy setting myślę, że psuje, psuje to wszystko. Mieli powiedzmy sobie tak, mieli naprawdę kapitalne pole do manewrów i troszeczkę tego nie wykorzystali, więc myślę 7,5 na 10 to jest taka naprawdę bardzo sprawiedliwa ocena. I myślę, że to jest naprawdę dobra gra do ogrania, ale hita nie mamy. Niestety nie ma hita. Mm -hmm. Nie ma hita, więc słyszeliście Dusex. 7,5 na 10 od Tomka, więc ee, wydaje się, że chyba, chyba nie lepsza niż pierwsza część. E, dobra. E, słuchajcie, jedziemy teraz. Tomkowi damy odpocząć, e, więc ja powiem o grze. Dobra, Tomku. Doczekasz się, doczekasz się. Powiem o Big e, Słuchajcie, dawno, dawno temu, kiedy sobie kupiłem ten przycisk do papieru, jak, ja, ja, jakim jest konsola Vita, Sony na którejś tam konferencji zapowiedziała o grę. Free to play. O koncertach. Będziemy mogli organizować koncerty. Tylko na Vita. No o, i takie gry mi brakowało. E, no i słuchajcie, no czeka, czekałem. Czekałem dosyć długo na tą grę. Czekałem. E, I powiem wam szczerze, że Eee, powiem wam szczerze że się doczekałem gra wyszła, nie wiem dokładnie kiedy ona wyszła bo jakoś przypadkiem na, na nią trafiłem w ogóle zdziwiłem się, że w sklepie jest eee, do kupienia więc eee, zakupiłem ją od razu chyba 40 albo 60 parę złotych więc nie jest to jakiś tam duży wydatek no i miałem Jezu się Big Quest. Słuchajcie, na czym gra polega? No, to jest taki Tajkon troszeczkę. tykon, no taki tykon, taki bym powiedział. Budujemy sobie nasz, organizujemy festiwal, budujemy wszystko, co jest wokół tego festiwalu, co, co się dzieje do oka festiwalu, więc musimy mieć tam jakąś obronę, musimy mieć jakieś pola namiotowe, musimy organizować... E, z, e, zapraszać gwiazdy, supporty, wy, wybieramy kto ma przyjechać, te gwiazdy mają jakieś tam zaścianki, o, że oni przyjadą, jak tutaj będzie, nie wiem, e, 20 nie wiem, butelek jakiegoś tam piwa, albo whisky, albo czegoś tam i my, my musimy to wszystko ogarniać, e, musimy budować jakieś tam generatory, jakieś wody, łazienki, no tak jakbyśmy grali w jakiegoś rollercastera, z tym, że zamiast kolejek e, budujemy wszystko, co jest związane ze sceną i, i dookoła tego wszystkiego. E, więc e, powiem Wam tak, że gra jest naprawdę bardzo fajna. E, e, bardzo dobrze się na nie gra, mimo tego, że, że, że, że gra jest na vita, ale ale w sumie ten dotykowy e, ekranik daje tutaj bardzo fajnie, fajnie radę. Graficzka jest e, taka w miarę kreskówkowa, bym powiedział. Taka dosyć lekka, ze względu na to, że tematyka jest dosyć lekka, więc e, w to się gra dosyć e, fajnie. E, słuchajcie, e, zaczynamy sobie jedną misję, później mamy kolejną misję, kolejną misję i wszystko dzieje się na tym samym... E, na, na tej samej planszy tak jakby, czyli piąta misja będzie na tej samej planszy jak pierwsza, więc można powiedzieć, że cały czas kontynuujemy to co mamy e, na tym samym obszarze, mapa jest cały czas na sama, po prostu rozbudowywujemy to robiąc kolejne misje i tak jakbyśmy organizowali po prostu co rok kolejny festiwal na tym samym terenie. Eee, dobra, więc, przejdę może do jakichś e, plusów. Plusów. Plusem na pewno jest to, że to jest chyba jeden z niewielu konów na Wite. I gra się w niego bardzo fajnie. Plusem jest na pewno to, że jest dobra muzyka w tej grze. Eee, słuchajcie, na podstawie, mm, na podstawie jest bodajże, nie chcę was skłamać, ale tak, wydaje mi się, że jest około 25 piosenek. Prawdziwych wykonawców, z tym, że bardzo niszowych. Powiem wam szczerze, że nikogo nie znam. Różnych gatunkowo, jest metal, rock, indie, dance, pop, classic, country, odgroma. Naprawdę tych gatunków jest odgroma. Eee, I tam są na naprawdę 3, 3, 4 minutowe kawałki, więc w ogóle to jest stosunkowo śmieszne, bo ustalacie sobie headliner i wybieracie sobie zespół i tą piosenkę dają na to 3,5 minuty. Później wybieracie sobie, może, eee, to był support. Później wybieracie sobie headlinera, też tam 3-4 minuty i czyli daje nam to około 7-8 minut i tyle mniej więcej trwa misja. Później tych zespołów będzie więcej, więc ta misja będzie się wydłużać. I, i to jest właśnie też, też taka długość, dajmy na to, jednej misji. Z tym, że oczywiście zanim pierwszy support przyjedzie, to wy tam jeszcze macie tam, nie wiem, z 5 minut, żeby to sobie wszystko ogarnąć. Więc, więc tyle mniej więcej trwają te misje. Jest ich stosunkowo dużo, E, trzeba dużo rzeczy zrobić e, e, żeby to wszystko fajnie przejść e, okej, okay. więc jaki cel jest tej gry? E, mi? E, znaczy, masz na przykład e, no, tak jak, nie wiem, grać kiedyś w rolę że na przykład zadowolenie twoich ludzi musi mieć, dajmy na to, nie wiem 70% e, daję w przykładzie i ewentualnie drugi cel, bezpieczeństwo na poziomie 5. No i, i, ty, i ty robisz to, co zwykle, czyli organizujesz koncert, wybierasz sobie gwiazdę, zapraszasz ją, ogarniasz wszystko i pojawiają ci się nowe problemy, że na przykład e, przychodzą, e, pojawia się jakiś tam e, nie wiem, złodziej, e, dajmy na to, i okrada namioty. No i ty musisz teraz ogarnąć sobie ochronę, trzymasz te bezpieczeństwo na dobrym poziomie i zadowolenie wszystkich tych na dobrym poziomie. No i co co, co misję zmieniać ci się to wszystko? No i ty musisz robić te obiektywy. Jak zrobisz je do, do końca, to to tak jakby możesz, możesz grać w kolejną, to grać sobie kolejną misję. No i masz, masz coraz więcej, coraz cięższe, coraz więcej, coraz więcej. Tak jak w normalnych Taikonach, Tomku. Więc tak, tam, tam oczywiście sobie rozbudowujesz, później rozbudowujesz sobie całą tą scenę. Dzięki temu mogą przyjeżdżać lepsze gwiazdy, więcej ludzi i wszystkiego więcej, więcej więcej i to się ogólnie powiększa. Więc to są takie główne cele. Cele normalnie w grach właśnie tego typu, w której budujesz coś. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że gra ma też trochę minusów. Pierwszym z minusów jest to, że wyobraźcie sobie, że po waszym że po waszym parku na przykład chodzi jakiś koleżka, który jest chory i tych jakaś choroba jest w ogóle i, i dużo osób chodzi po tym parku. No i poza tym, że musicie to ogarniać, budować i tak dalej, to poza tym dochodzi taka w cudzysłowie zręcznościowa opcja w tym, w tym tytule, że musicie chodzić po tej planszy, ich szukać, i ich po prostu naciskać na nich i po prostu ich wyłapywać, żeby ich wywalać, żeby nie było, nie wiem, większego więcej chorób, i bo ma jakiegoś tam wirusa. I albo po prostu, żeby ludzie nie byli zadowoleni, bo na przykład przyszedł do was bezdomny i musi, od niego śmierdzi i ludzie się tam skarżą i musicie ich wyła wyłapywać z mapy, co jest dla mnie w dłuższym, w, później, w późniejszym czasie monotonne i takie niepotrzebne. Więc to taki delikatny element zdręcznościowy dołożyli do tego tytułu. No na początku okej, okay, ale, ale później mech. Mogłoby tego nie być. To jest jeden minus, drugi minus to już jest stosunkowo spory minus. Wyobraźcie sobie, że hmm... ja dajmy na to przeszedłem w przykładzie. Mamy 50 misji po jakichś 15-20 misjach. To, to jest w przykładzie, ich jest mniej, ale, ale dam wam, żebyście mieli obraz. Po jakiejś 2 piątej gry e, macie coś takiego, że... Wszystkie misje, które będziecie robić, poleg yy, polegają na tym, żeby zapraszać gwiazdy z jakąś reputacją. I wszystkie gwiazdy, które macie normalnie na wicie, to mają reputacji 5. A wy musicie zaprosić reputacji gwiazdy z reputacją, dajmy na to 20. I nie macie tych gwiazdy i nie, nie możecie zrobić. Więc musicie się połączyć do internetu i z internetu ściągnąć sobie piosenki. I normalnie sobie wchodzicie, tam chyba w internecie dodatkowo, jak podłączycie sobie wite do internetu, to macie chyba ze... no nie wiem, no 100, jakbym powiedział, że 100, to dużo bym się nie pomylił. Naprawdę z tego odgroma. Oczywiście dalej to są niszowe zespoły, dalej nikogo nie znam, ale ale sobie pobieracie te piosenki powiem wam, że są całkiem w porządku. I po prostu tu jest pierwsza opcja, że ja akurat byłem na wyjeździe, musiałem zakończyć grę, bo bo nie miałem dostępu do internetu z Witą i nie mogłem sobie pobrać tych piosenek więc e, potrzebujecie mieć przynajmniej na wstępie e, internet, żeby, żeby, żeby po prostu w pełni grać w ten tytuł to jest, to jest moim zdaniem dosyć minus bo nie, po, nie, nie pomyślałbym, że jakiś Tycon może mieć e, konieczność dostępu do internetu, a niestety tutaj jest bo, bo, bo nie, pogracie, no, nie będziecie mogli popchnąć tego wszystkiego do przodu Eee, tak i to chyba jest tyle, jeśli chodzi z minusów, ogólnie poleciłbym wszystkim eee, grek wszystkim osobom, która lubi taikony, czyli ja jestem taką oso osobą, lubi muzykę, ogólnie muzykę, bo bo tam, tam jest o tyle fajne, że po prostu ta muzyka leci w cał, cały czas w grze i po prostu ile jest sobie ten koncert wy jesteście zupełnie indziej, a ona sobie leci w tle, bo jest koncert więc to jest bardzo fajne no i ogólnie gra jest przyjemna jest mówię, w takim trochę karykaturalnym klimacie zrobiona jest jeszcze jedna fajna opcja, ale wydaje mi się, że nikt z niej nie korzysta dzięki temu, że możemy się łączyć przez internet możemy wchodzić na Festiwale innych graczy. I nie wiem, czy innych graczy nie sprawdziłem do końca, czy internetowych graczy ogólnie, ale wiem, że na pewno z, znamy, z naszej listy możemy wchodzić ich na, na ich festiwale, I można im robić różne niemiłe rzeczy. Można ich ostro gnębić, zespamować, wysyłać im różne różnych właśnie. Właśnie tak jak e, mówiłem, e, jakichś e, biedaków, czy właśnie ludzi zarażonych, czy e, złodziei i, i tego typu rzeczy. Mo można im po prostu psu psuć festiwal i no, tam jak, jak, jakieś po prostu urozmaicenie, no, nie? tylko że domyślam się, że pewnie e, dwie osoby na świecie mają witę, a tą grę to jedna. Tylko ty. Dokładnie, więc, więc ogólnie bardzo fajna opcja, ale nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle z niej skorzystał, no ch chyba, że nie wiem, ktoś ma w domu dwie wity. no to, to, to możecie spróbować. Eee, tak, ale tak czy siak gierkę jak najbardziej polecam, nie jest to nic rewelacyjnego, myślę, że tutaj taka dosyć mocna siódemka, ale jak na Wite, to i tak dosyć dużo. Pamiętajcie, że to jest ekskluzyw. to nie wyszło na telefony, to nie wyszło na żadną konsolę i prawdopodobnie nie wyjdzie, graficznie ta, graficznie jest ta, witowo bym powiedział witowo więc bez szału ale, ale, ale ta, tam nie musi być szału są śmieszne momenty te zespoły mają czasami w, w śmieszne wymagania Mo, można się dobrze przy tym bawić myślę, że to jest taka fajna, relaksująca gierka pamiętajcie, jedna misja 15-20 minut, więc spoko, żeby sobie odpalić i sobie w dobrej muzyce ogarnąć, to wy wybieracie sobie headlinerów, więc możecie tylko metal wrzucić na wasz festiwal albo tylko country, pop, cokolwiek chcecie. E, polskich zespołów nie ma. E, to już A sprzedzam. Powiedz mi no? tylko jedną rzecz, bo ja się, jak ja się interesowałem tą grą, to ona jako e, pierwszy obzór no? miała być free to play. Miała być free to play. E, i powiedz mi, czy grając tą grę czujesz tego free-to-playa, w sensie, jeżeli musisz coś zrobić, to to e, zrobisz, jak zbierzesz tam, powiedzmy sobie dwa tego, dziesięć tego, tego, albo użyjesz to i nie będziesz musiał czekać dziesięciu minut, aż się coś zrobi, wiesz, wiesz, o co mi chodzi, jak to free to play mają. Wiem, o co ci chodzi, Tomaszu, wiem, o co ci chodzi. Oczywiście, że tak jak w każdych tykonach, tak, e, musisz zarabiać i dzięki temu, że, za, że zarobisz, możesz sobie dalej rozbudowywać to wszystko i to jest sta standardowa opcja. Powiem ci, że faktycznie Faktycznie, teraz, teraz, teraz jak mi tak mówisz, to faktycznie zauważyłem jedną rzecz, że bardzo ciężko mi idzie to rozbudowywanie, że pamięć, że przez taką jedną misję ja rozbuduję jeden budynek i już nie mam hajsu, więc być może to było tam brane może pod jakąś tam, w jakiejś tam uwadze to, że faktycznie to jest free to play i ze względu na to, że tak jak wspomniałem na początku, Cały czas kontynuujecie na tej samej planszy, to jest cały czas ta wasza mapa, więc to, to też, to też jest takie bardziej free-to-playowe, że macie tylko jedną planszę, którą, w którą inwestujecie, tak? prawdziwym prawdziwymi pieniędzmi, i dzięki temu ją rozbudowujecie, że każda misja nie jest na innej planszy. Nie macie innego levelu, tylko macie cały czas to samo, więc może te elementy faktycznie są free-to, związane z free-to-playem, ale powiem Ci, że, że, nie, że tego nie odczuwam. Gdybyś mi nie powiedział, nawet bym nie zwrócił na to uwagi, więc, Wydaje mi się, że dobrze to ogarnęli. Ewentualnie tak sobie pomyślałem, że we Free to playa mogliby wrzucić te dodatkowe kawałki, które mogłyby być płatne. I faktycznie, hajs, że łatwiejsze rozbudowywanie. Ale jeżeli ja nawet, jeżeli przykładowo masz 50 misji, robisz jedna na jednej planszy i rozbudujesz w każdej misji jeden budynek, rozbudujesz go tam do kolejnego levelu, to myślę, że przez całą grę rozbudujesz wszystko idealnie, no nie? Więc tak, ta gra nie ma dużej głębi, więc to nie jest jakiś skomplikowany Tajkon, w którym będziecie siedzieć i rozkminiać, że tu jest tu, że tutaj to, że tutaj trzeba coś szybko wow, wow, i obliczać i ogólnie dobrze rozplanowywać. Nie, nie, to jest bardziej ta gra z tych przyjemniejszych, nie musicie za, za dużo przy niej myśleć, będziecie się myśleć, że dobrze bawili, jeżeli macie wite, odkurzcie ją, kupcie sobie ją i bawcie się, bo jest w porządku. Jest po polsku. W ogóle jest po polsku, zdziwiłem się, ściągnąłem. Eee, jest w polskiej wersji językowej, tak. Eee, no, eee, i chyba nic więcej już na ten temat nie powiem, tak. Więc ogólnie, ogólnie polecam, polecam. Ja jak macie, wite ogarnijcie sobie. Eee, no, mówię to już ósmy raz i ostatni i więcej już od, na ten temat nie, nie powiem. Czy chłopaki wie, wiemy, ile mamy czasu? Mamy 10 minut, w sumie mamy 5 minut. Tomku, czy masz coś na 5 minut, czy zamykamy? Uh, nie, Nie zamykamy. Masz. Dobra, więc ja tylko powiem, bo to już nie będzie aktualne. Byłem na Suicide Squad i akurat 5 minut mi chyba starczy. Słuchajcie, Suicide Squad, tak, DC, tak, trzeba było to obejrzeć, obejrzałem, byłem w kinie. Więc powiem wam, że film był... Przeciętne, przeciętne, bez szału. Oczywiście Harley Quinn rewelacyjna, genialna i tak to powinno wyglądać. Joker inny niż zwykle, ale był bardzo dobry, Jared Leto naprawdę się spełnił. Jedyny, jedyną opcją i tutaj uważajcie, malutki spoiler, ale bez przesady, że Joker nie jest tam żadną główną postacią. On tam... W całym filmie będzie, będzie chciał, bo to jest Suicide Squad, oni mają misję, oni mają coś zrobić, jeżeli będą chcieli uciec, to ich zabiją, tak? W ogóle ginie jedna osoba w tym filmie z, z tego teamu. Tak czy siak powiem wam, że Joker cały czas, on jest, on jest w ogóle poza, będzie cały czas próbował odbić Harley Quinn z tego składu i on tam się pojawia, raz na 15-20 minut na 2 minuty więc yy, jest to dosyć ciekawie zrobione ale ale po prostu szkoda, że tego Jokera nie było bo no bo to jest dobra rola no, widać tych yy, połowa składu to są przeciętni aktorzy nie oszukujmy się i widać co oni są słabi i wchodzi taki Jared Leto który moim zdaniem jest dosyć dobrym aktorem do Jokera z pewnością przygotowywały się tak jak wszyscy wszyscy aktorzy do Jokera przygotowują się 3 miesiące wcześniej, więc ogarnął temat i, i to jest spoko. Fabuła była beznadziejna, drużyna połowa w ogóle była beznadziejna, druga połowa była w porządku z tam trzema wyjątkami, bo Will Smith też był całkiem niezły. No i co, no Okej, okay, no taki Joker będzie bardzo fajny w, w innych częściach Batmanów, czy Supermanów, czy, czy czegokolwiek tam, czy Justice League. A propos, nie wiem. A propos Christian As wiesz, że Afleck tam coś planował swojego zrobić. Tak, tak, tak, tak, tak. No, no, no, no właśnie, widziałem, że napisałeś no pierwszego przeciwnika. Tak, widziałem. Największego, no czy przeciwnika, no tak, ci, taka postać niejasna, nie? Death w sumie mhm. fajna postać, ona tam sporo występowała w tym serialowym, tam warole, dużą, dużą powiedzmy rolę odgrywał przez cały jeden sezon, a nawet i dłużej. E, natomiast, no, krótki filmik jakiś taki, nie wiem, można, można powiedzieć, że to nie jest trailer, tylko teaser. Ciekawe, czy to będzie właśnie pod kątem filmu z Batmanem, myślisz? No w sumie, jeśli Affek to rzucił, to, to to chyba tak, nie? No tak się wszyscy nastawiali. Tak, no, tak, bo, tak, tak, tak, tak, tak, to, tak, tak. To może być jego przeciwnik. Yy, tylko, że akurat Deathstroke jest postacią, yy, która jest bardziej yy, taką, takim głównym przeciwnikiem Green Arrowa, a nie... A nie Batmana, więc... Ja zdążyłem się doczytać tego, że on z Batmanem zarówno walczył i, i to była dosyć ostra walka, jak i współpracował. Też, też, też, też, tak, tak, tak, tak, tak. Tylko, tylko ciekawe, w, właśnie wiesz, w... W... w całym uniwersum Batmana, jak sobie nie wiem, przypom... przypomnisz filmy czy coś, Destroka praktycznie nie ma, więc on tam się pojawia tylko w komisach, tak? Znaczy w filmie w ogóle go nigdy nie było z Batmanem. Pojawia się tylko w komiksach, a Deathstroke'a widziałeś w Arrow, w Arrow, jeżeli oglądałeś, bo no. był, pa, parę sezonów. I ogólnie to była właśnie taka postać, którą właśnie e, Oliver Queen bardziej walczył, a nie Bruce Wayne. No ale, ale, ale przeciwnik będzie spoko. Jestem ciekaw, czy wybiorą tego samego aktora. Ten aktor, który gra w Arrow e, jest Spoko, ale do serialu. Myślę, że film jeszcze z Aflekiem by nie ogarnął, więc tutaj niech go zmienią. I, ale ja myślę, że Aflek nie zgubi, on sobie kogoś tam odnajdzie. E, no, e, dobra. Nie mówisz więcej niż Rafale, bo ja już kończę, więc słuchajcie, Suicide Squad jest w porządku, ale, ale po prostu poczekajcie na jakieś ciekawsze, e, aż, aż wyjdzie sobie na blu ray wtedy sobie pójdziecie do wypożyczalni i za niewielką opłatą internetu wypożyczycie. E, dobra, więc myślę, że 67 odcinek podcastu bezimienny możemy kończyć. E, udało nam się nagrać dwie godziny. Za, ty, za dwa tygodnie prawdopodobnie będziemy mieli gościa i porozmawiamy trochę o grach e, samochodowych, które wyszły e, w sumie w tym i zeszłym tygodniu. E, no, więc będziemy mieli małą, e, małą wizytację. A tak, e, to już tyle, więc koniec, 67 Dziękujemy bardzo, wpadajcie na strony, oczywiście bezimienny.pl, padportal, dalej mamy współpracę, eee, nie wiem jak tam Rafała współpraca z tamtym projektem, ale to, to później mi powie. Eee, I oczywiście Facebook, Facebook tam wrzucamy, nawet ostatnio codziennie wrzucamy, więc możecie to ogarnąć. I to by było na tyle, 67. Koniec, Był ze mną. Tomek Zawadzki. Cześć, dzięki za uwagę, do słyszenia. Był z nami Rafał Radomyski. Dzięki, pozdrawiam. I ja miałem na imię Christian Kender. My słyszymy się za dwa tygodnie, gdzieś, gdzieś, nie wiem, w środku tygodnia damy wam znać. I będzie samochodowo, więc trzymajcie się, oczekujcie. Cześć.